Cześć, witamy w osiemdziesiątym szóstym odcinku podcastu Bezmienne i standardowo ja będę za pierwszym mikrofonem, czyli Christian Kender. A zamiast w studiu będą również, w sumie będą wszyscy, bo będzie. Kali Murawska. Dobry wieczór. Będzie z nami Rafał Radomyski. Cześć wszystkim. Będzie też z nami Wojtek Kocjan. To, to prawda, będę. Nie, wiem, nie pamiętam, czy się przedstawiałem, ale Krystian Kender przy pierwszym mikrofonie. Dobra, słuchajcie, 86 odcinek, jedziemy, jedziemy, jedziemy i co mamy dzisiaj, słuchajcie będziemy przede wszystkim kończyć naszą rozmowę, dosyć burzliwą rozmowę z ostatniego odcinka, czyli mówiliśmy sobie o naszych kubkach wstydu będziemy to dzisiaj kontynuować dowiecie się, czy też mamy jakieś swoje kubki wstydu aktualnie, czy dalej je zbieramy dowiecie się również jak sobie z tym radzimy i jak sobie z tym też wy możecie radzić, więc y, słuchajcie nas dalej, bo, bo powiemy w temacie głównym, ale w temacie głównym e, ch chcemy ruszyć Paladins. E, słuchajcie, Overwatch ma dosyć ciekawego konkurenta, może trochę innego, ale dosyć ciekawego, gra wyszła dosłownie dwa tygodnie temu, e, na PS4 miałem możliwość dosyć ostrego pokatowania w to i w Overwatcha w sumie też dosyć sporo grałem i dzisiaj troszeczkę o tym powiemy. W sumie będę rozmawiał na ten temat z Wojtkiem. E, I jeszcze parę ciekawych rzeczy dowiecie się w trakcie odcinka. No i standardowo, e, jedziemy e, z Hyde Parkiem, nagrywamy 23 maja, więc Hyde Park, niech będzie, Kali, Kali zacznij. Co robiłaś ostatnio? E, ja ostatnio pracowałam bardzo dużo, e, chorej ilości. Gier nie tknęłam w żadnych praktycznie, oprócz tego, co tam mam w telefonie co jeszcze planuję po połazić sobie jeszcze troszkę do kina ale, ale nic mnie ostatnio nie zachwyciło i to tyle tak naprawdę naprawdę nic nie robię tylko pracuję tak, tak od ostatnich dwóch tygodni no, Niestety nie mam nic fascynującego do powiedzenia. A, wygrałam bilet na Comic Con, to mogę się pochwalić. Wygrałam bilet na Comic Con, mówiąc, że opowiadając o Lobo, że jest fantastycznym jakby przedstawieniem świata komiksowego i tej zwariowanej groteski, opowiedziałam o nim parę, parę zdań i wygrałam bilet na Comic Con. Więc bardzo się cieszę, że będę miała okazję sobie wyrwać się gdzieś i wybieram się może na Pixel Heaven. Nie jestem jeszcze pewna. Może pójdę, może nie. Ale, ale to, to tyle. No, kończymy tutaj. Jeszcze patchować grę, robić różne rzeczy, więc, więc jakby moim priorytetem jest praca w tym momencie. Aha. E, dobra. Dobra. To jak widzicie, Kali, Kali jest zawalona robotą. E, Rafael, co tam u ciebie? A dziękuję, bardzo dobrze. Eee, cóż ciekawego. Eee, troszeczkę tam wiadomo w Dragon Sage'u jeszcze się tam śmigam. Zrobiłem sobie trochę przerwy od niego, a o, po, po parę godzin jeszcze tam jakieś, wiesz, jagody pozbierałem, ale już, już bez szału. I chcę trochę się odbić właśnie na innych jakichś tytułach i do tego wrócić. Myślę też, że zaraz sięgnę po Duma, tak już, już nawet upolowałem sobie jakąś aukcję o... ceny to w ogóle teraz są przez to, że jakieś to były promocje i tak dalej zatrważające, bo za 5 dych w pudełku można kupić i tonówkę. E... Pograłem w to, co ostatnio się pojawiło w Plusie. To całkiem sporo, bo grałem w Alienation. E, czyli takiego wiesz twin stick shukera, fajne to jest shootera. fajne, fajne. Mhm. bardzo fajne, bardzo przyjemne, tam jest e, strasznie dużo lutu, więc ciągle sobie wiesz e, albo nowe bronie zdobywasz, albo upgradeujesz, od razu wiesz się zacząłem napinać na te wyższe poziomy trudności, gdzie tam jest wiesz i, i duża szansa na lepszy loot i, i tam więcej XP, e, więc w miarę dzięki temu to szybko wiesz idzie do przodu i trochę jest wyzwanie. Mhm. E, spróbuję pewnie jeszcze sobie może pograć z kimś w to e, kogoś tam mówię, bo na razie, na razie grałem sam myślę, że to jest tak w sam raz, żeby właśnie tam we dwóch, we trzech pobiegać e, oprócz tego pierwszy raz się skusiłem, żeby przysiąść do Telltale'a e, bo tak jak wspominałem w ostatnim odcinku, to darmowy w plusie wskoczył cały sezon e, Borderlandsów, no. Tak, kiedyś tam był pierwszy epizod gdzieś, ale jakoś nie miałem siły do niego przysiąść. Teraz przysiadłem i, i, i w sumie to dwa epizody skończyłem, tam trzeci rozgrzebałem. Eee, no całkiem to jest przyjemne, bo to tak sobie siedzisz i tak naprawdę nic nie robisz. Czasem tam ruszysz gałką, wiesz, tu trofea ci wpadają co chwilę, więc jaka, jakaś tam satysfakcja dodatkowa z tego jest, że, wiesz, że siedząc nic nie robiąc eee, tam ci coś wpadnie, aczkolwiek ja nie jestem zbieraczem. Eee, i całkiem mi się podoba, wiesz, fabuła i humor tego, nie? To jest ciekawa historyjka, tylko to się nie cholery nie nadaje, żeby grać w to wieczorem, bo przy tym się po prostu usypia, bo to jest nudne. W kontekście, wiesz, że nie wymaga od Ciebie zaangażowania. Dla mnie to jest, wiesz, pierwsze doświadczenie z, z gierką od Telltale. No i gierka to jest tak jak powiedziałem, no dużo powiedziane. Ale, ale cały ten system jakichś tam różnych wyborów i, i, i tego, że coś tam jednak e, jakieś kute musisz zrobić, jakieś za te postacie odpowiadać, ktoś tam wpływa niby na to wszystko. Wszystko. jest spoko tylko, że nie mam kompletnie ochoty wiesz, próbować to odpalać drugi raz, żeby zobaczyć, czy te wybory jakoś, nie wiem, znacząco by zmieniły tą fabułę, bo, bo mam takie przeczucie cały czas, że nic takiego by nie miało miejsca, tylko jakieś szczegóły by się pozmieniały ale tak to spoko, nie wiem, może kiedyś się skuszę na jakiejś promocji kupić jakiś pakiet jeszcze innych gierek z tego i, i coś tam sobie posprawdzać, może, może mi tam będzie więcej odpowiadało Poza gierkami jeszcze miałem okazję dwa filmy całkiem świeże obejrzeć. Mamy tutaj Strażników z Galaktyki, no, których nie trzeba przedstawiać, bo, bo wszystkie recenzje mówią, że jest to na równym poziomie film do, do pierwszej części i no jedyne co to, jak pierwsza potrafiła zaskoczyć trochę tą odmienioną, odmienionym powiedzmy światem Marvela, bo, bo wszystko było takie bardziej poważne, a tu o wiele więcej tego humoru się pojawiło. No tak teraz tego zaskoczenia nie ma. Po prostu doskonale wiesz, na co idziesz do kina. Ale wiesz, poziom muzyki, poziom gagów i tego wszystkiego jest na, na poziomie całkiem spoko. W kinie byłem, gdzie, gdzie dosłownie było kilkanaście osób, a wiesz i tak się wszyscy śmiali i nie było jakiejś tam dręty atmosfery, więc film się obronił. Oprócz tego obejrzałem Lego Batmana i powiem szczerze, że nawet nie wiem, czy się nie bawiłem lepiej. To nie, nie mam jest, żadnego jakby jest. usprawiedliwienia. Słucham? Świetny jest. Batman jest świetny. Lego Batman jest rewelacyjny. Lego Batman jest świetny i, i ten film jest świetny, bo to jest tak fajna parodia tego Batmana. Oni tak ze wszystkiego po prostu robią pompę, co tylko po prostu im przychodzi do głowy. Widać po prostu, że tam każda najmniejsza myśl w tych szczegółach, które tam są jeszcze w tle ukryte, czy na pierwszym planie, czy w tle, to po prostu, wiesz każdy pomysł, jaki ktoś miał, to stwierdzali a spoko, robimy to, nie? I, i w ogóle, wiesz, nie ma nawet sekundy drętwej, pięknie, wiesz, tam się z niego naśmiewają, wiesz, a cała gra tego y, aktora, który głos podkłada, gdzie on, wiesz, przez cały film zachowuje tą powagę i ten swój, wiesz, niski głos Batmana, to jest po prostu, wiesz, świetna sprawa i najlepsze jest to, że ta jego maska, wiesz, pomimo tej całej y, zabawkowej y, historii, to on się, wiesz, y, cały ten podkład zabawkowy jest, a ta jego Maska taka, wiesz, dalej się wydaje groźna i te miny strzela, takie, wiesz, siląc się, że to jest poważny film i tak dalej. Nie? Tam wiesz, tu się chowa za balery, no, i tak dalej. Yy, Rafale, ale nie miałeś takiego wrażenia, że dzieciak połowy tego nie ogarnie? Oczywiście, że tak, bo tam było przede wszystkim do, do dorosłego widza. Ja to wiesz, oglądałem no sam. I... Dokładnie. No. Yy... I wiesz, i się śmiałem po prostu w głos, nie? Więc, yy, naprawdę było mnóstwo takich, wiesz, momentów. I, i jak ktoś, wiesz, orientuje się trochę yy, w uniwersum na tyle, żeby wiesz, wyłapywać jakieś te szczegóły, to, to się na pewno będzie świetnie bawił. Więc, Batmana jak najbardziej polecam. A przy okazji, skoro jesteśmy już przy Batmanie, to. Chciałbym na momencie się jeszcze zatrzymać przy serialu Gotham, o którym już kilka razy było wspominane. Ale bez spoilerów, Rafał, ale Nie, bez spoilerów. no bez spoilerów, oczywiście, bez spoilerów, no. ale jednak właśnie o fabule chciałem powiedzieć, bo bardzo mi się podoba kierunek, w jakim ten serial się rozwija. Kierunek, który właśnie cały czas buduje ten świat, który znamy właśnie z późniejszych jakichś filmów o Batmanie i to na każdym kroku, zarówno ze strony tego, jak się rozwija postać Brusa, wiesz, co tam się dzieje u niego, jakie ma tam przemyślenia, rozterki, jakieś tam treningi i tak no i ze strony tego całego złego świadka i tutaj wiesz pod wieloma wymiarami nie wiesz dużo postaci jest takich które właśnie do końca nie wiedzą czy są dobre czy są złe raz przyjacielem raz wrogiem nie więc to idzie w dobrym kierunku i pomimo takich wiesz słabszych momentów tam wiesz wcześniej było dużo w poprzednich sezonach akcji z powstawaniem różnych postaci to właśnie tam, jest słabe taki i przełomowy moment i to jest słabe, Rafale, bo, bo coraz więcej tego jest i ostatnio też to było. Że? Że właśnie e, postać ginie, a tutaj, a tutaj jednak nie ginie i chyba już trzy razy tak było, że jakaś postać miała zginąć i jednak nie zginęła i to już zaczynało, zaczyna mnie pomału denerwować, bo mnie wkurzają takie seriale, w których jest tego za dużo. Ale no dobra, ale powiedz mi, czy to nie jest spójne z całym... Niech miki, sobie to? będzie spójne Rafale, ale jeżeli ja teraz ale nie zobaczę, chodzi mi o to, że w, że w jakimś to, że w odcinku w ktoś masz zginie. W czym? Ja wiem, ale w komiksach masz to samo, to jest serial o komiksie. Wiesz, eee, no nie do końca, Tak, wiesz, nawet Superdora ale... kiedyś zabili, wiesz. I, Dobrze, i ale jest, tam jest reset, tam jest zupełnie później się dzieje co innego i tak dalej, to nie jest tak sobie, że... Nieprawda, e, przez, to jest tak, przez... że są przywracani Zbieram komiksu, komiks i masz Batmana, który wyjdzie ci przez dwa lata jeżeli tam jakaś postać zginie, to zginie i wierz mi, że przez dwa lata się już, już, się już nie pojawi ta postać a tu po prostu przez bo chyba teraz jest trzeci sezon tam ja ja doskonale wiem, że zginęła jedna postać, która, która wróciła i dwa razy zginęła postać, która dwa razy wróciła, no i to już jest słabe Masz bo, rację? Bo jeżeli, momenty, bo jeżeli jeżeli jeżeli tego zarzut Tak, nie, bo, bo, bo jeżeli teraz mi ktoś zginie po, powie, nie jestem na bieżąco. Jeżeli mi ktoś teraz ginie pod koniec sezonu, to, to ja sobie od razu twierdzę, że w przyszłym sezonie wróci. No. Już nie mówię o, tam no, o tym próbowaniu... Takie, wieś, mają takie jazdy, e, że tam nie, nie, i tak dalej. Wskrzeszali, nie, nie, nie, nie, dokładnie. Więc to nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, te wątki z tym, że ktoś ginie nie, później nie, później nie, ginie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, ja doceniłem fragment, tylko tutaj właśnie mówię o ostatnich odcinkach już takich najświeższych, no. których no właśnie nie będę spoilował, tak? Ale pojawiły się takie fragmenty, które na żywca można wyciągnąć z historii, na przykład filmów które wiesz, powstały ostatnio, albo jakichś wcześniejszych nawet Batmanów, nie? I znalazłem tutaj zarówno wiesz, odniesienie do, do Batmana tam, tego chyba z 89. Jeżeli dobrze rocznik strzelam, eee, ten co był z Pingwiną i Kobietą Kotem, taki w zimę, eee, druga część, eee, i, i, do jednego z tej trylogii ostatniej, więc, eee, w momencie jak wiesz w serialu zwykłym, takim telewizyjnym, gdzie no niby to uniwersum jest wiesz jakoś odzerwane, ale widzisz, do wiesz, takich wielkich dzieł, takie wiesz oczka puszczone i, i to tak fajnie zrobione moim zdaniem. E, z poszanowaniem, wiesz, no, to nie jest raczej komediowy serial, raczej dosyć tak, wiesz, poważnie i brutalnie stara się to wszystko traktować, pomijając tamte naciągane jakieś, wiesz, zmartwychwstania. E, mi się to na przykład podobało i, i stwierdzam, wow, to idzie w dobrym kierunku, o ciekawe co będzie, wiesz, za, za, sezon czy za dwa, kiedy oni po prostu to jeszcze bardziej rozwiną, nie? I calutki mhm. czas zadaję mhm. sobie pytanie, czy e, serial Gotham przeobrazi się po prostu w serial O Batmanie. No, mo może z biednym czasu, tak. Od początku, wiesz, od początku sobie tak y, wymyśliłem, czy oni coś takiego są w stanie zrobić i, i zastanawiam się, czy do tego, wiesz, y, dojdą. I, i No nie wiem. Zobaczymy, no zobaczymy, zobaczymy. E, powrót Batmana był w 92. E, no to mogłem właśnie przestrzelić. Dobra, no to z mojej strony to tyle, o jakichś tam pierdołach bardziej już nie będę nie będę opowiadał muszę sprawdzić tylko maila na gogu, bo zatestowanie zatestowanie gwinta powinienem dostać, podobno Wojtek tutaj chyba też zresztą, bo też testował ze mną kodzik na Wiedźmina II więc znowu wyciągniemy, ogramy jakiegoś starocia i będziemy Wiedźmina II recenzować, nie mogę się doczekać Rafał, nie mogę się doczekać też się nie mogę doczekać, bo Zupa jest strasznie Eee, a przy okazji składamy życzenia drugiej urodziny. Wiedźmin z obchodził w tym roku nasz kochany trzeci, więc y znaczy w tym miesiącu ostatnich dniach, więc no gratuluję. Okay. Dobra, co tam Wojtku u ciebie? Wojtek, dawaj. Wiesz, wiecie, a jak mówię? to ja? A, ja, ja, to ja no, tak. Przecież no, dwa dobra. tygodnie temu już mówiłem wiecie co, no, u mnie tak trochę już człowiek ma spinę, bo się sesja zbliża to jest pierwsza rzecz także zaraz zresztą po naszej audycji też siadam jeszcze do pisania pracy, bo muszę ją na jutro skończyć, no i tak jakby tutaj tym, tym żyję no i pracą, nie, no to takie podstawowe rzeczy ale absolutnie nie jest tak, żebym coś tam nie pogrywał, cały czas męczę Dawn of War i te Dawn of War im dłużej w to gram tym bardziej widzę mnóstwo plusów w multiplayerze i mnóstwo minusów w kampanii. No, kampania po prostu jest bardzo słaba w, w tychże, grze. Naprawdę słaba, chyba najgorsza ze wszystkich do tej pory, ale multiplayer to nadrabia z nawiązką. Więc jeżeli ktoś liczył, że kupi sobie no, no, War, bo będzie miał ciekawą kampanię, to nie. Nie będzie miał ciekawej kampanii, wręcz przeciwnie, no czasami była frustrująca. Natomiast multiplayer naprawdę daje radę, on nawet przed chwilą jeszcze, zanim się tam sobie tam wątki na forum Steamowym, ludzie są, ludzie są niereformowalni troszeczkę i po prostu, wiecie, tam ekipa od Relika próbuje te community trochę roz, rozkręcić wrzucają tam filmiki na YouTube'a, niektóre są rzeczywiście wręcz głupie, ale no ale widać, że oni naprawdę starają się, żeby, żeby coś tam zrobić z tym, z, z, żeby to ruszyć no a ludzie po prostu wchodzą tylko po to, żeby ich tam zgnoić i zjechać, powiedzieć, to? że gra jest słaba, słaba nie? więc to jest, to jest naprawdę, to, to, to czasami aż człowieka część się złości, bo widzisz, że naprawdę odwalili Yy, powiedzieć, że to jest gra, która jest super i tak dalej, to była przesada, ale naprawdę odwali fajną robotę, że te, chodzi o tego multiplayera i tam jest ogromny potencjał w tym jasne, zwalili tą kampanię, to, to, to za to trzeba ich zganić, ale gra jest naprawdę, naprawdę dobra i dla fanów Dawn War ona, dla tych, którzy lubią grę po sieci, albo lubią się tam pomęczyć trochę ze sztuczną inteligencją to rzeczywiście rzeczywiście jest całkiem fajne. Jeszcze tam są pewne rzeczy, które trzeba poszlifować. Jeszcze są pewne rzeczy, których brakuje. Na przykład brakuje e, takiego trybu obserwatora. Kampanii. Tak? Kiedy no. tam jest... No, kampanii. Ale, ale <śmiech> mówmy się, że teraz rts nie są tworzone dla kampanii. Nie? Tam, te kampanie naprawdę nie są istotne. I to tutaj też widać... Że to jest tylko po to, żeby tam człowiek się trochę nauczył grać, a chociaż trochę szkoda, że nie zrobili ciekawej historii, jasne, bo co to za problem zrobić ciekawą historię zamiast takiego takiego czegoś, co tam nam zaproponowali. Mm, to by dało radę zrobić i by to nie przeszkadzało, nie? No, ale wiadomo, że no słuchajcie, no ets y się robi po to, żeby można było komuś innemu przez internet tam naklupać, to, Ej, e, to głównie tak... to jest to Sorry, ale mogę tak mhm. słowo o Warhammerze? tak jak jesteśmy no w dobra, temacie. Ja Przepraszam, że tak się chciałam. ale właśnie mówiąc o tym, słuchajcie, To of War też jest na mojej kupie wstydu, bo nie mam czasu pograć, ale znalazłam grę mobilną, osadzoną w, właśnie w tym, w Warhammerze 40 i powiem wam, że tam jest super historia, o wiele lepsza niż to, co widziałam w Dawn of Warze do tej pory. Także no, znalazłam sobie perełkę Totalnie, totalnie gdzieś tam wyszukano i to jest Warhammer 40 tysięcy i to jest Horus Heresy uh, Drop Assault uh, na telefon polecam, bardzo fajna historia o, spokoj, <laughs> to spokoj, tak, okay. tak przy okazji i jeszcze jest druga fajna gierka nazywa się Space Wolf to jak ktoś lubi imperialnymi pobiegać sobie to tam też można sobie fajnie pograć mhm. To tak, to jest, to jest całkiem fajne, bo to widziałem. No, a ten Assault no, jest taki nawet spoko, e, mały taki zabawny RTSik. Naprawdę, zabija dobrze podróż do pracy, na przykład, czy jak się coś ładuje, nie? Albo updateuje. No, to spoko. No, to tak, no. jak chcecie fajną historię, to naprawdę polecam Assault bo tam jest kampania, ona jest dosyć dobrze rozbudowana, z elementami PVP, bardzo przyjemnie się w to gra. No, to tyle. Sorry. Na pewno, na pewno wypróbuję. No, to tyle o tym o Warhammer, zresztą nie będę, nie będę męczył więcej w temacie. I przyznam też, że ja cały czas nie zrobiłem recenzji, na do której się już przymierzam od jakiegoś czasu, dlatego, że cały czas miałem poczucie, że że, że, że jeszcze nie rozumiem tej gry i nie chciałbym tutaj czegoś paliować. To jest rzeczywiście taka gra, w której trzeba coś tam wybaczyć, ale z drugiej strony na pewno nie można się wbić w ten taki główny nurt, który mówi, że o Jezu, nie, ta gra jest taka słaba. Absolutnie, to jest bzdra zupełna i to jest po prostu mówione głównie przez ludzi, którzy tam ze względu na swoje sentymenty i jakieś tam, nie, rozumienie, że RTS to musi być po prostu taki i koniec i, i jakby nie... No nie... Ja, podeż, ja bo zresztą najbardziej zaskakujące jest to, że bardzo dużo recenzji, takich krótkich recenzji na Steamie jest przypisanych przez ludzi, którzy tam mają, no nie wiem, 0-6 godziny na przykład, nie? Albo półtorej godziny. No, sorry. To znaczy, że nawet, nawet prawdopodobnie jednej gry online nie zagrali, nie? Ale już wiedzą, że to jest niefajne, nie? Rafale, to... Boże, Rafale. E, Wojtku, e, to zaraz Ci coś powiem. Swego czasu grałem w Call of Duty, i wyobraź sobie, że ze względu na to, że w mm, większość y, y, gier Call of Duty w ogóle z całej serii nie miało trofów online praktycznie kupowałem je dla samej kampanii, oczywiście trochę tam pograłem w online, żeby nie było ale na ogół y, gra, kupowałem sobie i robiłem sobie samą kampanię, oczywiście tam parę razy i tak dalej na weteranie e, no ale te kampanie są specyficzne są całkiem niezłe, to, to jest jak jakiś tam e, film akcji jest w porządku ale wyobraź sobie, że ja, kupując sobie to Call of Duty, kupiłem ją praktycznie tylko dla kampanii i wierz mi, że może dużo osób kupi e, właśnie nowego Uruchamera też tylko dla kampanii. I na przykład znamy przykład takiego Rafała, który nie lubi grać online. Więc jednoznacznie stwierdza, że jeżeli ktoś grał... A wyobraź sobie, że w drugą część sam grałem w kampanii. E, więc e, stwierdzasz jednoznacznie, że jeżeli ktoś kupuje tę grę dla singla, to nie ma tam czego szukać. Tak? Nie, nie, to nie o to chodzi. No. Jest czego szukać, bo gra jest fajna. Ja mówię o tym, że fabuła jest taka sobie Aha, czyli wszystko jest w po porządku? Fabuła? Nie, no to fabuła, no to tam spoko. Znaczy, wiesz, COVID to jest RTS, też nie? Halo, no to jest RTS, no to, to, to, to tutaj nie no to nie wymagajmy spoko. od Jasne są. Świetne, to nie Duna, to, z, to nie z, Duna. Z, z, ale Duna, z jaką Duna, Duna, jako gra mówisz o tej grze takiej tam z lat dziewięćdziesiątych? Bo to była gra, która w ogóle yy, dalej. była dość specyficzna. Ale yy, ja mówię o tym... Chodzi mi ja o tą w 3D bardziej. Ja mówię o tym, że Duna... Znaczy, ja mówię o tym, że Warhammer po prostu jest no. mega fajnym światem. Jest super rozbudowany. Ja teraz akurat jestem, czytam Horus Heresy, tak? Więc jestem w tym, w tym świecie jakby książkowym. I to jest wszystko fajne, głębokie, ciekawe, rozbudowane i tak dalej. I dostajesz grę, która jest jakimś tam... Jakiś tam że no, wątkiem pobocznym całej w ogóle całego tego świata, nie? I do tego jeszcze jest niezbyt ciekawie poprowadzona ta fabuła. Ale yy, to to wcale nie przeszkadza zagrać w tą grę i się dobrze bawić, nie? Bo mechanika i tak dalej, to wszystko jest tam. No tylko, że powiedzmy motywacja, tak? To, co motywuje zazwyczaj do tego, żeby za tą następną misję sobie odpalić, to jest zazwyczaj to, że ta historia jest taka dość ciekawa. To było bardzo fajnie na przykład w StarCraftie zrobione, nie? To StarCraft ma bardzo fajną linię fabularną, no to też jest RTS, nie? bo bardzo fajnie zrobiono linie popularne. No tutaj jest ta linia popularna tak po macoszemu. Wiecie, no to można mnożyć. przykład. Na przykład w, w Jedynce bardzo było takie specyficzne to, że tam scenki, cut-scenki były po prostu na silniku gry robione i czasami wyglądało to tak trochę słabo, no bo wiecie, to teraz nagle jest takie zbliżenie na jednostkę, która teoretycznie jest z góry tam widoczna, i tam, jak jest z góry, to jest bardzo fajne. Nawet dzisiaj się się broni, według mnie, no, nowor 1, jeżeli chodzi o, o grafikę i jak to wygląda, wygląda bardzo fajnie nadal, no, no, nawet dziś. No, ale nagle, jak masz kadr scenkę i masz zbliżenie takie hamskie na te jednostki, które przed chwilą były takie małe, nie? To czasami, czasami dzisiaj może budzić wątpliwości, ale... Ale co stało na przeszkodzie, żeby zastosować ten sam mechanizm tutaj? No stało na przeszkodzie to, że im się nie chciało, no bo to widać, że ta kampania jest tak zrobiona, żeby była, a całe wysiłki również marketingowe zmierzają w stronę promocji Warhammera jako gry, mm, gry e sportowej i niestety niestety, to chyba się nie uda. To znaczy ja patrzę, dosłownie teraz patrzę na wykres mm, ilości graczy na Steam Chartsach, jeżeli chodzi o Warhammera, zawsze jest to tendencja spadkowa po premierze, to jest oczywiste, no ale na przykład tam dzisiaj o godzinie czwartej nad ranem to może nie jest dobra statystyka, ale o 12 było 1292... 82 graczy, a w godzinach szczytu tam jest 2500 mniej więcej, nie? No, wczoraj było jeszcze 3600 czy to jest mało, czy to jest dużo? No, jeżeli oni chcą z tego zrobić e-sport, to to jest nic. To po prostu ta gra nie istnieje. A jeżeli porównać sobie z innymi grami, jakimiś strategiami, no to spoko, nie? No to jest całkiem nieźle. O to chodzi, nie? Zależy, co, co, co chcieli osiągnąć. Jeżeli idą w stronę e-sportu, to na razie ta, ta droga jest niezbyt, niezbyt dobra, bo w, ale nawet w pierwszym dniu, Mm, było dwadzieścia tam jeden tysiąc, dwadzieścia dwa tysiące graczy mniej więcej, nie? To, czy to jest dużo, czy mało? No, tak se, nie? Tak se po prostu, nie? Znaczy, to jest dość dużo, ale chodzi o to, że ja jej mówię, nie? W perspektywie czasu za chwilę będzie tych graczy może tysiąc za chwilę tysiąc, za chwilę pięćset i nie będzie już z kim pograć, nie? Online, no i cały ten wysiłek, cała ta, ta, ta, ta machina marketingowa, która stworzyła całkiem fajną grę, po prostu runie, bo niestety, ale czegoś by zabrakło, Nie? no Ale to nie jest temat na dzisiejszy odcinek. Myślę, że możemy o tym kiedyś tam jeszcze pogadać, jak będziemy mm. mówić, w jaki sposób gry rozczarowują na przykład o... możemy o. Albo w jaki sposób tam gracze reagują na tytuły, które nie do końca spełniają ich oczekiwania, albo oczekiwania gracza rzeczywistość, coś takiego, nie? Chyba nie to jestem gotowa na ten temat jeszcze. <śledź> <śledź> sorry kiedyś bardzo chętnie, ale dajcie mi tak z miesiąc odpocząć, dobra? i wtedy tak no, tak gdzieś za trzy spokoju. odcinki, no, tak, że... ale jeszcze nie teraz także mój hype park to, to właśnie głównie to bardzo dobrałem hype'u na Preja, bo nasz redakcyjny, redakcyjny kolega Osaks zrecenzował niedawno tego preja i nawet jak żeśmy rozmawiali to bardzo, bardzo dobre bardzo dobre opinie wystawiał, no ja nawet tam fragment gameplayu sobie obejrzałem jak gra i naprawdę wygląda całkiem fajnie myślę, że po sesji to będzie pierwsza gra, którą którą sobie kupię dobra więc chyba czas na mnie czas na mnie, czas na mnie słuchajcie, ja dużo pograłem ja naprawdę bardzo dużo pograłem, szczególnie, że sobie wróciłem z moich wakacji, jak wiecie i no miałem ciśnienie grać, po prostu grać we wszystko e, więc e, zaczynając standardowo, grałem sobie w Ghosty o, Ghosta kiedyś znowu jeż, jeszcze powiem, w sumie już mogę pomału o nich mówić ale, ale na pewno nie w tym odcinku e, są fajne, są fajne, przyjemnie mi się w to dalej gra, no z tymi graczami jest tam jakiś tam problem, ale, ale ja jakoś gram sobie, odpalam ty, i w kurzałem je te gry od Yubi. Tam jest tyle śmieci do zbierania, że, że po prostu żygam już tym. No ale zbieram dalej, żeby mieć patynkę standardowo. Eee, zaciskam zęby i jadę. Eee, poza tym m, przesz pograłem trochę też na VR-ze. Przeszedłem sobie w sumie, zrobiłem 100% w trofeach w grze Wayward Sky. Bardzo fajna historia, bardzo fajna gra na VR. Bardzo, bardzo chciałem ją mieć, bo kiedyś była na płycie z, z demkiem. Eee, z, z demkami i i miałem, mam, przeszedłem całą, bardzo fajna. E, taka przygodówka, pl platformówka z widokiem z różnych perspektyw e, typowo do właśnie, znaczy z, z, z, zaimplementowana praktycznie tylko pod vr bo są tam pe pewne manewry bardzo fajne pod VR. Kiedyś wam o niej, o niej powiem. I e, w, w Valkyrie sobie pograłem na VR-ze, też ostro mnie zemdliło e, dwa razy i na razie sobie odpuściłem. Są pewne momenty, w których po prostu rozglądasz się po całym obszarze, żeby czegoś poszukać w tym kosmosie, no i jak, się, jak i latasz tym wszystkim i się jeszcze rozglądasz do, dodatkowo, jesteś na analogach, rozglądasz się, no to po 15 minutach jakiegoś takiego hardcore'u zrobiło mi się niedobrze i na razie sobie to odpuściłem, ale tam będzie i tak potencjał i dalej będę to grał. No i RES. słuchajcie, od, y, Rez, nie wiem czy wiecie, ale wyszła specjalna wersja Reza Infinite pod vr e, to jest stary dobry Res. jeżeli ktoś nie wie co to jest RES, to niech wyłączy ten podcast, e, tak czy siak e, twórcy zaimplementowali bardzo fajną rzecz, bo oprócz tego, że dostajemy 4 czy 5 standardowych e, aren, co mieliśmy wcześniej, dostajemy dodatkową arenę X pod VR, rewelacja, po prostu byłem w wielkim szoku jak zajebiście to zrobili, ale o tym wam dzisiaj nie powiem, ale, ale jestem pod wrażeniem jak fajnie zostało to przedstawione, więc ogólnie dosyć dużo pograłem i dalej będę grał, no i oczywiście Paladins, odkryłem Paladinsa Wojtek wcześniej mówił, żebyśmy może zagrali na PC-ta, a na PC-cie mi się tak średnio chce, takie, że w ogóle mi się średnio chce grać, ale zobaczyłem właśnie, żeby ta wyszła, bo Paladins jest cały czas w becie na, obu, na wszystkich platformach w sumie no i pograłem, pograłem i wsiąknął, wsiąkłem, wsiąkłem wsiąknąłem, wsiąkłem i jest niezły, jest niezły, o czym dzisiaj sobie z Wojtkiem powiemy i w sumie to będzie na Tyle, nic więcej wam nie powiem. Poza tym, że e, ludzie umierają, są zamachy i tak dalej. Dużo gier fajnych wychodzi. E, o tym sobie powiemy w Wiadomościach. E, słuchajcie, dobra, więc przejdziemy fajnie do Wiadomości. Mamy parę rzeczy, które chcę powiedzieć na szybko. Przez nie tylko przejść, ale chciałbym się zatrzymać na, na wieśku. No chyba najważniejsza Wiadomość. E, Netflix bierze się za zrobienie serialu w klimatach, w świecie Wiedźmina. E, no, e, myślałem, że to będzie film, ale jednak zro, robią serial, więc e, serial Wiedźmi, Netflix, Netflix to od razu sukces, czy to jest sukces. E, zobaczymy. E, Rafale, czy jesteś zajarany, że, twój, że twoja ulubiona gra będzie zekranizowana w postaci serialu przez całkiem. Ale to nie gra e, do, będzie ekranizowana, dobrą co ty gadasz? Przepraszam, masz rację. E, no stary, no książka. weź, no proszę cię. Książka, książka, książka. E, tak. Czy ta książka e... będzie zorganizowana, no. bo Sapkowski napisał zajebistą książkę, czy dlatego, że popularność na cały świat poszła przez grę. Dlatego, <śmiech> <śmiech> <śmiech> no, że Sapkowski faktycznie ma brać udział w pisaniu tego serialu i jego produkcji, dlatego. No, nie no. Już okay, pomijając na pewno Będzie się też odnosiło, ale na pewno będą puszczane oczka do fanów gry przy jakichś projektach potworów czy czymś takim. Które oczywiście pierwowzór swoje mają w książkach, ja nie twierdzę, że nie, i na pewno w miarę są spójne jakoś tam z opisami, aczkolwiek miałem taką okazję po, po trochę ciekawostek jakichś tam yy, i opisów, na przykład tego, jak wyglądają postacie w książce, a jak w grze i że tam są różnice, bo ktoś powinien być łysy, a ma włosy itd. Natomiast myślę, że oni są świadomi tego, że przede wszystkim Netflix plus gracze to jest bardzo duże powiązanie ze sobą. tak? I nie gracze i ludzie, którzy nie używają Netflixa też jest to bardzo duże powiązanie. Więc no, jeżeli tego Wiedźmina nie będą starali się jakoś zadowolić graczy, może w ten sposób to ujmę, no to to będzie słabo. Moim zdaniem to jest, wiesz, podstawa marketingowa u nich, że, że będą chcieli. Nawet patrząc na ten plakat, który zrobili, to po prostu yy, wiecie, widać odniesienia tutaj jakieś tam do, do naszej produkcji tutaj polskiej. No. Nie hmm. Wyobrażam sobie, żeby się do niej nie odnosili, ale na pewno swoją własną tożsamość, jakąś, yy, będą mieli. To raczej nie, wiesz, nie nie zrobi się z tego drugi Batman, z którego może wyjść yy, w ciągu jednego roku, wiesz, jedna gra jakaś tam o, o czymś kolejnym, tak, którą graliście, jakiś film od zupełnie innego reżysera yy, i jeszcze kreskówka, która wiesz, jest zupełnie z dupy i, i na inny temat, nie? Myślę, że aż taką franszyzą Wiedźmi nigdy nie będzie, ale to, że się coś takiego w ogóle pojawia i że zabiera się za to Netflix, a nie, wiesz, TVP Polska, no to to spoko, no to dlaczego mam z tego powodu się nie płakać, znaczy no, być niezadowolony. Okej. Okay. Wydaje mi się, że ogólnie serial będzie na pewno lepszy niż od, od tego Telewizji Polskiej. No ale to, to trudno, nie, nie żeby nie był. No. Trudno, tak. Słuchajcie, ja mam, ja mam po prostu, powiem wam tylko o swoich obawach. Przede wszystkim chciałbym wam powiedzieć, że serial będzie miał póki co czterech reżyserów w pierwszym sezonie, jeżeli będzie więcej sezonów. Co jest w miarę w sumie normalną liczbą, tylko szkoda, że ten bagiński póki co wiemy, że nagra tylko jeden odcinek. A po nim bym się spodziewał właśnie najlepszych odcinków, jeżeli chodzi o całego tego Wiedźmina. Zobaczymy jak to będzie Chciałbym e, tylko e, przypomnieć, że Na przykład taki House of Cards Dla mnie no, chyba najlepszy se e, serial na Netflixie Miał w pierwszym sezonie siedmiu reżyserów A przez całe teraz e, cztery sezony Teraz rusza piąty miał dwudziestu e, Z tym, że no, to, to, Tam było różnie, ale Serial jest na, ma bardzo dobrym poziomie Boję się, że tutaj Bagiński wiesz, no. Jest zajebisty i wszystko co zrobi było zajebiste nie, nie, nie znam złej rzeczy Którą zrobił I wiem, że on tutaj sporo wniesie ale szkoda, szkoda, że tak mało dadzą mu szansy. Eee, poczekaj, jeszcze tylko powiem, że jedynym plusem jest to, że ci reżyserowie, ci producenci, kto, którzy będą brali w tym udział, e, wyprodukowali ostatnią serial właśnie też na Netflixie, The Expense, który, który, który jest po prostu dobrą, do, dobrym science fiction, więc tu są tu, jest, tu będzie fajnie. Jej, ostatnią rzeczą, którą chciałem tylko Kali powiedzieć, jest to, że boję się, czy Wiedźmin nie utraci takiej słowiańskości i tego wszystkiego, którego miała po prostu też w grze, przy czym było zajebiste, ze względu na to, że tam będą w sumie tylko Ameryka, praktycznie amerykańscy e, aktorzy, głównie też reżyserzy i ogólnie wszyscy, którzy będą za to odpowiedzialni, więc boję się po prostu o utratę właśnie tego, co było zajebiste w grze, co nadawało tego klimatu. Ale Można serial... Okazać, że dla obcokrajowców to będzie lepszy serial niż dla nas, nie? Bo my nie będziemy no, w stanie była, tego to, tak odbierać, o, o odbierać jak jest... Twojejś... O dwóch rzeczy zapominacie. To znaczy o trzech nawet chyba. O książkach, o grze i o Sotkowskim. Wiecie, po pierwsze... Dokładnie to chciałam powiedzieć. Wiecie, no to oni nie będą tego szlifować na podstawie swojego widzimisia. Tylko nawet, jeżeli będą robić jakieś wątki, tak, a na pewno będą robić takie, które nigdzie tam nie były, to zawsze będzie to markowane nazwiskiem Sobkowskiego. A co by o tym nie mówić, to on jednak, kurde, książki pisze o Wiedźminie Świetne. Więc tak. on rozumie ten świat lepiej niż ktokolwiek inny i on im to już wytłumaczy, że ta słowiańskość tam musi być. Nie, nie ma takiej opcji. Słuchajcie, to nawet jak sobie zobaczycie, jakie są różnice między dialogami, tymi normalnymi takimi polskimi, a angielskimi, bardzo dużo jest rzeczy takich, których nie dało się po prostu prze przełożyć. tak nie? Ba Ale to tak w każdej grze jak, jak Jeżeli są jakieś gry, które są oryginalnie tworzone po języku angielskim, y albo zwłaszcza że to są jakieś wykorzystanie jakiegoś uniwersum, to są takie smaczki, których my nie wyłapiemy. To jest naturalne są na tyle niektóre smaczki hermetyczne, że trafiają tylko do tych, do tych ludzi, którzy w tej kulturze się wychowali. tak samo jest tutaj w mnie a nadal, nadal ta słowiańskość się wylewa wręcz z, z, z, z gier i z książek. Natomiast zobaczcie, co było w książkach. Przecież jak na Skoligę popłynął, to nagle był, było jednak tam jakieś klimaty bardziej takie północy, nie? To oczywiste. I nikt z tym nie miał problemu, nie? Jasne, to tam nagle morskie diabły, to tam utopce, nie? I tak dalej, trochę tam pokombinowane. Ale generalnie każdy wiedział, o co chodzi, bo, bo to są takie uniwersalne klucze, uniwersalne takie tropy kulturowe. I jeżeli, dopóki nie będzie to serial dedykowany dla każdego na świecie, to, a myślę, że nie powinien, to będzie spoko, jeżeli on... A nie będzie chyba dedykowany dla Chińczyków albo Arabów, nie? Tylko raczej dla kręgu tutaj cywilizacji łacińskiej. No i nie będzie problemu, naprawdę. Myślę, że będzie spoko. Ja chciałem jeszcze Mówię, tylko Samkowski powiedzieć... Mówię, Sapkowski nad tym będzie trzymał łapę, nie? Więc... Ja też chciałam coś Właśnie powiedzieć. Właśnie też a propos, a propos, tego, tej słowiańskości i ewentualnego jakiegoś odzorowania klimatu, to w sumie, rzadko kiedy w tych serialach, które oglądamy, tych amerykańskich, jest coś takiego, że ta nasza kultura, powiedzmy, jest przez nich przedstawiana. Nasza w cudzysłowie, oczywiście. Chodzi o tak zaokrąglony klimat geograficzny natomiast w tym serialu o Amerykanach, o tych szpiegach rosyjskich o których wam wspominałem tam jest bardzo dużo i ostatnio nawet jeszcze więcej opowiadane o tym, co się dzieje w Rosji w tym samym czasie, bo tam dwutorowo powiedzmy jest ta fabuła opowiadana i oni bardzo dobrze sobie w tym serialu poradzili z tym, jak przedstawić Rosjan i, i tą ten ich świat lat osiemdziesiątych, więc... Amerykanie potrafią to zrobić na poziomie, jak chcą, jak mają hajs, jak się przykładają do tego, bo tam po prostu jest yy, no dokładnie to, co, co gdzieś tam można sobie wspominać, pamiętać, yy, nawet z naszych yy, polskich czasów, tak? PRL-owskich. Więc yy, też myślę, że może im się to udać. No ja się no. bardzo właśnie martwię, Kali? mówiąc szczerze. Wiedźmin jest bardzo specyficznym światem i on ma właśnie bardzo dużo swoich takich smaczków i rzeczy bardzo takich hermetycznych wręcz, inertowatych i bardzo przemyślanych i obawiam się, że spłycenie tego i zastąpienie wątków fabularnych bardzo zawiłych często w Wiedźminie, będzie to wszystko spłycone i zamiast tego będziemy oglądać cycki jenefer albo cycki tris albo czyjeś inne kurwa cycki no. No, tego się ja martwię ja tego się będzie. boję, o to się, o, o to się martwię ty nie rozumiesz jak cycki są ważne po prostu. wiesz co, jakbym chciała pooglądać cycki to sobie włączę sama zadecyduję no, jakie no, mi się no, podobają możesz, i się pooglądam nie, dlatego to jest ta różnica nie, no, mhm. słuchaj, ale jednak cycki Triz albo NFR to są bardzo poważne cycki, ja bym tutaj tego no nie No tak, realizował. tylko pytanie, ile procentowo A, ich będzie w porównaniu do historii o jej cyckach w książce, ile będzie tego no, ale nie w, sądzi, w, w serialu, no. że, że popadasz w jakiś absurd, no przecież to jest słuchajcie Moglibyśmy się martwić, gdyby to za to się brał, nie wiem tam kto, ale za to się ABC? bierze Netflix, tak? Czy to, to tam no się tak, tego, że No ale nie to, to zrobili. Tak, nie tak, no ale w Krzy co zrobili? Gdyby to robili ci, co robią, wiecie, flasze że... i tak dalej, no to bym płakał, tak? Ale Netflix ma prawo to zrobić dobrze. Nie, no, ja się po prostu, po prostu no, okay, martwię, ale... że będzie jak z grą o Tron, to tyle. Mam nadzieję, że tak nie będzie. No ale, no, ale gra o Tron jest zła, Kali? Serial jest tragiczny, jest ja nie zna... mogę tego oglądać. Dobrze, to jest. A książki to jest są opinia super. jednej na 10 milionów ludzi kali, bo ten serial jest naj, najbardziej sprzedajnym i jednym z najlepszych seriali w ogóle, jakie są teraz na świecie. I po powiedzi to każdy. A mi się taki. nie podoba, no. I, ja, ja rozumiem, że nie. I może odbiegać ale od książki. Ale, to, to ale mówię, to, to to, to mówię że jesteś terenie, wyjątkiem, nie, który podkreśla jest. regułę o najlepszym serialu. Jeżeli Wiedźmy by był taką taki tron, to, to w ogóle jest kosmos. Ale ja bym chciała, żeby Wiedźmin miał sukces Gry o Tron. Naprawdę tego życzę temu o, projektowi. O, ja mu życzę sukcesu <śmiech> tego, ale nie kosztem fabuły i nie kosztem spłycenia tego świata. Po prostu. A, ja, bym powiem, to, a ja, ja wam coś powiem, a dla mnie to no. nie będzie żaden problem, jeżeli nawet, nie wiem, wezną, zrobią historię pomieszają i tak dalej. Dlaczego to nie będzie dla mnie problem z prostej przyczyny? Bo historię też znam, bo książkę przeczytałem, tak? I to kilka razy. Grę przeszedłem dwa razy, przechodzę trzeci. E, przepraszam, przeszedłem raz, przechodzę drugi raz. E, I prawdopodobnie będę przychodził trzeci. I to dla mnie nie jest problem, jak coś pomieszają, bo ja tam wiem, co, co, co, co było w książkach, jaki jest kanon i tak dalej. Ale jeżeli serial będzie dobry do oglądania, to będzie dobry do oglądania. Ja wiem, o co ci chodzi, Kali, bo ty oczywiście użyłaś słów trochę na wyrost. Powiedziałeś, że serial jest coś tam beznadziejny. No, ten Gra o Tron. No, nie, nie jest beznadziejny. To jest świetny, Nie, na ja powiedziałam, serial. że ja go nie mogę oglądać. Problem polega na tym, że. I mi się nie podoba. No, dobra, ale chodzi o to, że, chodzi o to, że, no może no, jasne, prawie ci się nie podobać. Oczywiście. O. Chodzi o to, że, y, po prostu y, książka jest traktowana przez ten serial dość lekko. Mm, tak, a ja tego bardzo na, nie ale lubię. Ale nadal główne wątki są, a główne wątki są, są jednak zachowane. Więc wiesz, to no nie ma co dramatyzować, nie? Dla mnie spokojnie. Byle był dobry serial, chodzi tak, o... Tak, byle cycki był Jennefer były dobre, to wszystko będzie okej. Okay. <grym> no, mniej e, mniej e, Słuchajcie, ja jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz. Dobra, nic. Już, już nic nie chcę powiedzieć. Okej, okay, dobra. No właśnie, e, Wiedźminowcy, ja, ja ciekawa jestem, to z kim mieliście romans? Przyznawać się. Yennefer czy Tris? A, za no? Pierwszym razem, za pierwszym razem Yennefer teraz Tris. Ja wybrałem obie. A ja w to nie grałem. Ale obejrzę, ale obejrzę, wiecie? No, jak będzie to obejrzę? A, co tam obejrzę? No. <ścoughs> e, dobra, e, słuchajcie, bo tu będzie jeszcze, m m można gadać i gadać. E, Jedźmy dalej. Jedziemy dalej, bo znowu nam połowa odcinka już praktycznie spieprzyła. No. Ja chcę tylko powiedzieć o, do, dosyć, o dosyć ciekawych rzeczach, ale to przez nie przelecę, bo tak dzisiaj nie, nie ma nic ciekawego. Przede wszystkim pierwsza rzecz, Red Dead Redemption 2 został przerzucony na przyszły rok. Dobrze i niedobrze, może dobrze, bo, bo dużo fajnych tytułów wyjdzie w tym roku, a to jest specyficzny tytuł i tak się zajebiście sprzeda, więc mam nadzieję, że wrzucą go pewnie na kwiecień. Na kwiecie, na marze, coś takiego e, To zostało Dosyć mocno przesunięty Kolejna rzecz, słuchajcie, dzisiaj wychodzi taka gierka e, Na konsole Już na PC-tach jest e, Słyszałeś o czymś takim e, I to jest pytanie do Wojtka Marvel Heroes Omega Free to playka Nie? Tak, nie? Nie, nie nie. Okej, okay, dobra, więc tylko wam mówię, słuchajcie, świat Marvela Możecie grać sobie Kapitanem Ameryką I innymi tymi znanymi rzeczami z Marvela nie. Znowu? Ale jaki to jest rodzaj gry? To jest właśnie, jak chcę Wam powiedzieć, coś co lubię, czyli Diablo-podobne gry. Diablo czyli wszystko jest znaczy, Diablo-podobne. Jest... Dobrze, ale to no, jest, jest Diablo. -podobne. diablo. Dobrze, to jest trochę jak Diablo. Nie, nie to, to, jest, to jest jak FIFA. Słuchajcie, Przecież e, to, jest, taka to jest, jest jakiś. Zjawy no to jest taki MMO no, no to jest MMO ogólnie, tak, tylko że MMO no, czy że hack and slash, bo to, to, to, to, to. bardzo hack and slashowy jest dosyć. Dobrze, powiedzmy, że to jest, e, powiedzmy, że to jest po prostu MMO, e, ale chcę powiedzieć o tym, że wydaje się dobry e, do, bo na początek macie bardzo dużo postaci do wyboru później oczywiście za hajs robicie z tego różne inne rzeczy e, gra jest w becie, jest w becie, e, ale e, ma bardzo fajną rzecz. Otóż można w nią sobie zagrać na dwie osoby na kanapie, czyli jak w Diablo. E, możecie sobie zagrać właśnie e, w standardowo na dwa pady na jednej konsoli, co jest zajebiste, ze względu na to, że gra jest za darmo. A, narzekaliśmy e, na to ostatnio, mówią... że za mało jest kopów kanapowych. Bogowie Devu nas wysłuchali. Tak, więc słuchajcie, nazywają to Diablo superbohaterami, ale to jest ogólnie memo. Więc jeżeli macie dostęp do konsoli, ty Wojtku już pomożesz od paru miesięcy, to od dzisiaj możecie sobie coś takiego uh, ściągać i sobie sprawdzicie na swoich waszych konsolach. Nie wiem, czy na Xboxie jest, ale no, chyba jest. Uh, słuchajcie, jeszcze chciałem powiedzieć o jednej grze. Jednej grze? Tak, ostatniej grze. O jednej grze? Zostało zapowiedziane w... <grym> E, w sumie, w sumie dwóch grach, okej. Okay. Słuchajcie, Life is Strange 2 wychodzi. Zajebi zajebista sprawa. Jedynkę prze e, grałem, przeszedłem. Zajebista historia. Świetnie się w to grało. Nie mogę się doczekać dwójki. bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że będzie to tak samo dobre jak jedynka. E, ale, a druga rzecz chciałem powiedzieć, że wychodzi moja ulubiona gra z dzieciństwa, jak, jak kiedyś byłem e, mama, malutki. Otóż wychodzi Pizza Connection 3. E, tworzenie pizzy. Była Syndicate, była właśnie Connection, dwójka i teraz wychodzi trójka, będzie dopiero w przyszłym roku, gry, ale... gry, były takie fajne. Tak, no, zajebiste. Się układało e, robiło się różne pizze. obrazki na pizzy. Dokładnie <grym> tak. O! E, Bitmapy. O, jak I... mi się zachciało pizzy teraz. E, no i, i powiem wam, że coś takiego wychodzi i ja na pewno będę w to grał. Pomimo tego, że nie lubię grać na PC-cie, to na pewno w to zagram, bo... Bo to wygląda fajnie, bo to wygląda obiecująco. Już jest wideo i, i, i zobaczymy, jak to w przyszłym roku będzie wyglądało. I to tyle. Wychodzi dużo rzeczy, wychodzi dużo gier, jakiś Destiny, nowy film, ale wiecie, że ja o Destiny nie będę gadał, więc myślę, że to możemy ja jechać. może powiem, że będzie wychodziło Crew no? dwójka i Far Cry 5. A, dwójka, tak. Crew no to nic nie wiemy, poza tym, że będzie Far Cry 5. Wiemy, że będzie... Yy, taka w się pojawiła w... Ameryka lat y, takich kurczę nawet nie jestem w stanie stwierdzić jaki to jest klimat, Takie 70 chyba, nie? Czy, no czy chyba takie coś takiego, coś takiego, no. No. Co, Co, tak, coś, tak, coś takiego, tak, tak. Ale klimat te parę paręnaście sekund, ale po prostu klimat od razu tą muzyczką tam się zrobił. Ja już No dobra, dobra, dobra, ale Dobrażam ale sobie, że będzie spoko. No i trochę gierek jest za tylko tam, spoko, myślałem, no. trzeba przyznać. I Dragon Slayer, jest, jest yes. jakiś przeciek, że będzie nowy też. A słyszyłeś tam, się o, o tym memo tak. w klimato stardu które swoją drogą zostało ufundowane, bo chyba się inwestorzy tam zrozpędzili i myśleli, że to jest jakaś tam Red Dead Redemption 2. Ale to taka jakaś plota gdzieś tam nie potwierdzona, mm -hmm. tylko przeczytałem w racie. Słyszałeś o tym projekcie? Nie, nie, nie, nie. ale ja, ja słyszałem, że to od Rockstara coś, że Rockstar coś takiego też planował. To wszystko e, jakieś z tego, dziwne i plotki Star. tam. E, czy co? No. No, to, to się nazywa Wild West, tak chyba oryginalnie bardzo? Wild West, to... No... No, no okej. Okay. Może polecam, żeby no. sobie rzucić okiem po prostu, bo zapowiada się całkiem fajnie. Mm. Podobno to będzie w... taka gra, w której, wiecie, nie chodzi o to tylko, że tam jesteś rewolwerowcem i sobie tam strzelasz, ale generalnie te, ta pula tych, yy, tych jakby aktywności, które możesz robić, to może być tam, nie wiem, farmerem na przykład, pasterzem, nie, takie tam, wiecie, dziki spoko, zachód, nie, prowadzi lanczą, nie? Zapowiada się dość ciekawie. Okej, okay. tak, to wydaje się w takim razie, razie ciekawe. Dobra, więc słuchajcie, w os przez ostatnie e, tygodnie działo się dużo ciekawych rzeczy, ale nie mamy na to czasu. Więc jedziemy dalej, słuchajcie, sprzeda sprzedaż jest, e, sprzedaż mi się zajebiście podoba. E, słuchajcie, sprzedaż e, z UK z ostatnie ty ostatniego tygodnia wygląda następująco: Pierwsze miejsce ma Injustice 2, e, drugie miejsce to jest Farpoint, trzeci to jest Gita 5, czwarty jest Prey, e, piąty to jest Fire, e, Fire Emblem, Ecos jakoś tak e, kolejny jest Mario Kart e, 8 Deluxe e, później jest FIFA 17 Trzecie do końca jest Ghost Recon w którego gram czyli Wildlands e, dziewiąty jest Rocket League i ostatni to jest Search. Słuchajcie, e, pierwszym jestem Injustice gierka wyszła, Biatyka wyszła, mi już się to ściąga, na pewno będę o tym mówił. Bo Injustice to jest coś, co uwielbiam, co czytam. Mam wszystkie te komiksy pojebane i będę w to dalej szedł, a podobno gra jest zajebista i ma zajebistą fabułę, więc chętnie w nią wejdę. Z komiksami jest różnie, pikują w dół. Teraz jest bardzo słabo, ale, ale mam nadzieję, że, że, że gra mi to w jakiś sposób wynagrodzi. I słuchajcie, i druga rzecz, druga rzecz, drugie miejsce to jest Farpoint. Gra, która jest tylko i wyłącznie na PlayStation VR, do której dokupujecie jeszcze dodatkowo pistolet, ma drugie miejsce. Więc jeżeli ktokolwiek stwierdził, że nie wiem, VR się nie sprzedaje czy coś, to właśnie macie drugą grę, która w sumie kosztuje 80 funtów, około 400 zł, z pistolecikiem która ma drugie miejsce, najlepiej sprzedające się w UK przez ostatnim tygodniu, więc nie, VR nie umarł, VR żyje, ja w niego gram i ludzie kupują do tego sprzęty, nawet tak drogie jak ta gra, świetna imersja w tej grze, motyw, że trzymacie w ręku plastikową zabaweczkę i żeby zmienić broń musicie ją schować za swoje plecy, i wyciągnąć kolejną. Rewelacyjny i takich motywów jest tych, że podobno bardzo dużo. No Pewnie jest, kiedyś jak to... to przed... na tej prezentacji, to dobrze było zrobione. Tak, tak. Więc. A o czym to jest w ogóle? W takich... To jest jakaś strzelanka <grym> w kosmosie. W... Nie, nie. <grym> Simulator <grym> strzelanka Kali to jest strzelanka w, kos... w kosmosie, w których, do których jesteś na jakiejś tam dziwnej planecie, do których strzelasz do różnych robali i potworów i taki, tego typu rzeczy. Starship Troopers s trochę. nie znam. Znaczy to tak, jest tylko pierwsza że... strzelanka, która nie jest na szynach, tylko faktycznie się tu chodzi i strzela jest, tym tak. karabinem i ona jest pod to zaprojektowana od samego początku, więc yy, na tam nawet kontrolery. jak ci wyskakują postacie, jakieś tam kolejne wrogowie, bo tam no wiadomo, to jest od cholery tego, żeby po prostu kill roomy i postrzelać sobie trochę. Ale oni nawet tak wyskakują, żeby cię, wiesz, nie zachodzić od tyłu, no bo tam jest y, trudność z obracaniem się, wiadomo, na wiarze, na yy, tylko wiesz, po to, żebyś musiał się odpowiednio tam poobracać w lewo, w prawo, wiesz, w górę, w dół. Idziesz, powiedzmy sobie, trochę korytarzowo bardziej. Ale to w ogóle ci nie przeszkadza, no bo jesteś tak naprawdę w tym świecie, więc to, wiesz, nie, nie traktujesz tej gry tak jak duma, nie? A, a wrażenie z rozpieprzania tego całego, wiesz, bagna, trzymając ten karabin w ręku, który, wiesz, no w stu procentach twoje ruchy, które oddają tak naprawdę, wiesz, dwie ręce trzymają ten karabin, no to naprawdę czujesz, że to masz to samo w ręku, nie? Spoko. Powinnam w to pograć. Eee, w sobie. Tak. Więc y, ja sobie to pewnie kupię kiedyś Kali. Na razie poczekam, aż stanie, bo ta zabaweczka kosztuje tyle co gra, a, a na razie jest tylko i, i wyłącznie ta gra na to. Chociaż jakiś indeks wyszedł ostatnio na, na PlayStation, ale no, ten, no, no jest słaby. Podobno cztery spodek. gry są obsługiwane na razie przez to Tak, wiara. bardzo możliwe. Tyl tylko, że, że po to prostu małe mało, no, gry, no. Strzelnica, no to równie dobrze mogę strzelać z tego mowa. Nie muszę stać w miejscu i strzelać z tego zabaweczki. Znaczy, nie ma jeszcze sensu je kupować. Ja jeszcze, jeszcze poczekam. Nie, jeszcze nie ma takiego dużego zastosowania. Ale wydaje się więc to obiecujące. Dokładnie. E, więc słuchajcie, ósme miejsce, chciałem powiedzieć tylko, że jest e, Ghost Recon. Wildlands, w którego gram w którego gram coraz mniej, bo coraz mniej mi się chce bo coraz bardziej mi wkurza wkurza mnie być może też dlatego, że gram w Paladins Wojtku jak Ci się podobał Paladins? Fajne Okej, okay. e, coś, e, coś więcej? A, coś więcej, no dobra. No, ja dużo e, mówiłem, powiedz ty, tak, a ja zaraz będę mówił. Paradise, no. y, gdzieś tam dorwaliśmy z y, chłopakami z redakcji. Jak w zasadzie się od razu pojawiły tam w tej wersji alfa czy beta? Pół czyli roku parę temu. Parę miesięcy no? temu ładnych. Y, chyba pół i, roku już było. No? Możliwe, możliwe. i, i w zasadzie powiem tak, nie było, nie była to, od razu pierwsze co się rzucało w oczy, to, że to jest gra, która ma dużo braków. Yy, która jest dość taka toporna w, w pewnych aspektach i, yy, no i przede wszystkim jest y, próbą sklonowania Overwatcha. Taką dość kiepską mm -hmm. próbą sklonowania tego Overwatcha. Ale to nie zmieniało faktu, że pograliśmy w to troszeczkę i bawiliśmy się całkiem przyjemnie. Ale od razu widać było, że nie jest to gra, przy której zostaniemy dłużej. Natomiast, no i ale gdzieś tam po miesiącu, jakiegoś tam regularnego grania, <coughs> przepraszam, po, regu po miesiącu, żeśmy sobie dali spokój, i tak naprawdę o tej grze przypomniałeś mi ty dopiero jakiś czas temu, że. Nie, to że ty to... mi oni przypomniałeś. Aha, no dobra. Mówiłeś, że chcesz, że chcesz tam, że Czy słyszałem o Paladinsach nie, no pewnie, że tą grę nie, nie, nie, Wojtku. Ja nie? wziąłem w ogóle tą grę. Bo mieliśmy w coś zagrać na a, PC. -cie. Tak, tak, tak. I ty było, to zaproponowałeś. Masz rację, masz rację ale tak, tak, a potem się potem się pytałeś, czy wiem, że to jest na konsolach już. Tak, tak, tak, teraz no, już mi się wszystko bo to ogarnąłem. Synapsy mi się połączyły. E, tak, tak, tak. Natomiast do, do czego zmierzam? Że to była gra, która którą mieliśmy pograć razem, bo ona nie ma jakichś tam wielkich, wielkich wymagań takich, jeżeli chodzi o, o umiejętności, że tam nie wiadomo co, czyli była w sam raz na weekend, żebyśmy sobie zagrali i w związku z tym zainstalowałem i jak ją zainstalowałem to doszedłem do wniosku, że o kurde naprawdę sporo się tu pozmieniało na plus na plus, nie? Mhm. No i tyle może tytułem wstępu było tam jeszcze można o tym pogadać, ale ale przede wszystkim twoje wrażenie, jak to wygląda na konsoli, jest dobrze? No, znaczy, nie wiem jak to wygląda u ciebie przy, przy założeniu, że ja w, ogóle, ja w ogóle czytałem, że jak ta gra wychodziła na PC-tach to miała tylko 12, 12 postaci eee, to, to na pewno zdecydowanie mało, bo ja teraz jak to sobie ściągnąłem, to na wstępnie mam 7 odblokowanych, a resztę mogę kupić i tych resztę to jest chyba eee, 2 razy 3 razy więcej, myślę, że jest ponad 20 postaci Coś takiego. No, e, jeśli chodzi o, o, o tą betkę, to przede wszystkim, tak sobie odpaliłem, tak, a dobra, sobie zobaczę, później zaczynam grać i tak po pierwszej rundzie, no kurde Overwatch, no, no, no przecież to jest jeden do jednego Overwatch i to jeszcze tak sobie myślę, boże, jaka chamska zżynka, taka totalnie no. chamska zżynka. A bo... tam są nawet niektóre postacie, nie? Takie nie, no, no przecież, postacie. słuchaj, tam masz postać, którą się inaczej nazywa, troszeczkę inaczej wygląda, ale wszystkie skile ma te same. No kurde, tak, no tak, postacie mają po pięć skili różnych i wszystkie są te same. No jest dziewczyna, która, która zamienia się w jakiś tam sopel, czy, czy w kamień, czy coś. No przecież identycznie mhm. jest w Overwatchu. No kurczę, ale ale są naprawdę takie, takie chamskie, jeden do jednego. Jeden koleżka się turla i wybucha. No przecież tu masz żółwia, który ho, robi to samo. No, bo, no, no, no, to no naprawdę jest, jest to takie tak, dosyć tak, chamskie. Pod, pod względem to jest, to jest masakra, no. E, tak, tak, e, to jest e, dosyć chamskie, ale ale jest właśnie takich parę elementów, które mnie do tej gry nawet mm, nawet bardziej trochę mnie przekonały niż do tego Overwatcha ja tego Overwatcha w ogóle zaatakowałem w dniu premiery i tam w okolicach premiery, może tam parę miesięcy po premierze więc on by nam mnie spoko, to było coś nowego i, i była to całkiem niezła gra ale, ale ten, ten paladins jakoś mnie chyba na dłużej zatrzyma dlaczego? Słuchajcie, Overwatch różni się dwoma, dwu, są dwie po prostu jakieś takie większe zmiany Wojtek, o w stosunku, dwie duże różnice takie duże, duże różnice pierwsza różnica to, to jest taka, że tak jak Wojtku mówiłeś w Paladinsie jak wybierzesz zawodnika to przez całą rundę musisz być tym zawodnikiem, to, to mieć tą postać i nie możesz ją przez całą grę już zmienić. W Overwatchu możecie po prostu po respawnie sobie zmieniać, tutaj nie ma takiej opcji. E, więc to chyba idzie w stronę bardziej e, tych wszystkich mobek, dotek i, te, i tak dalej, tak? Bo chyba tam masz tą... Jest tak samo. W twojej do, o, dotce. Już, nie, to jest jakiś naciąg Przejdźmy dalej. Nie, nie, nie no... Nie, nie wiem, w dobra nie wiem, bo tak się nie orientuję. Tak, Myślałem, że właśnie grasz jedną rundę jedną postacią zawsze. Dobra, no nieważne. E, tak czy siak, więc tu jest, tu jest ta różnica. Drug, drugą różnicą to są te karty. I e, wyobraźcie sobie, że jeżeli nie wiem, graliście w Overwatcha pewnie, albo dużo osób grało, albo nie grało, albo no ale no, przyjmijmy, że, że graliście będzie łatwiej to e, w, e, normalne postacie mają po pięć umiejętności i dochodzą karty. I słuchajcie, z tymi kartami jest taka fajna opcja, że kurde, no to, to jest to zaje z tego, co można łączyć i w ogóle robić kombocy. Wyobraźcie sobie, że macie jedną postać, w którą, w którą możecie po prostu e, przypisywać jej karty z dodatkowymi atutami zwiększającą niektóre ich umiejętności. I wyobraźcie sobie, że możecie z jednej postaci, która ma różne umiejętności, iść na bardziej na jedną umiejętność i na bardziej jeden styl gry, albo zrobić po prostu zupełnie coś innego, iść na inną talię, dać jej inne umiejętności i iść na drugi styl gry tej jednej z tej samej postaci. I to jest coś zajebistego, że przeciwnik może grać tą postacią i troszeczkę być nastawiony na co innego, i osoba na przykład ze mną ja, że ja mam tą samą postać ale będę nastawiony w tej postaci na zupełnie coś innego ze względu na to, że mam takie karty i mi się bardziej podoba ten styl w tej postaci i to jest dla mnie przezajebiste po prostu no to jest no jeszcze trzeba dodać, że oprócz tego oprócz no. tych kart jeszcze są te skille takie jakby które wykupujesz za mm, za hejsy, nie? Tak, ale to, to są te trzy, co wybierasz na początku gry? O to Z ci chodzi? przedmiotami. Tam masz obrona, użyteczne leczenie i atak. Takie uniwersalne dla każdego bohatera, które możesz wybrać. A oprócz tego masz jeszcze karty, nie? E, ale chodzi ci o to, co kupujesz w trakcie gry? Tak. W trakcie gry? Tak, tak, no po Tak, tak, tak, trakcie, no, wiem, tak. Wiem, generalnie wiem. w trakcie gry, tak. Tak. Bo tutaj bo są to, to, to, to, I to jest takie, no... Modyfikacja, to zróżnicowanie bohaterów, to nie tylko karty właśnie, ale również skile. czyli możesz sobie budować bohatera, on ma swoje skile podstawowe, które są niezmienne, ale oprócz tego ma jeszcze swoje, swoje jakby te właśnie jak to nazwać, takie jakby modyfikatory różne. I te modyfikatory powodują, że tak. jeden bohater może być na przykład bardziej tankiem, a może być bardziej demagerem, albo może być bardziej nastawiony na powiedzmy tam na, na jakieś stawianie tarcz, albo stawianie wieżyczek, tak jak ten kresnolot, który tam jest, nie? No mhm. to jest bardzo fajne, bardzo dobrze zrobione. To rzeczywiście zwiększa różnorodność, nie? Tak, tak, tak, tak, tak. Więc um, ja, ja odpalając sobie w ogóle Paladins, to byłem zajarany możliwością właśnie czegoś takiego, że wcześniej tego nie miałem. Fakt, faktem, że to idzie bardziej właśnie w te wszystkie twoje mopki, dotki i tak dalej, ale akurat w tej że mi to kompletnie nie przeszkadzało i było to zajebiste. To może być ee... z tymi mobami, to w ogóle... Jest... No mówię, to tak jakbyś mi mówił, no tak, tak jak Diablo, masz bohatera, nie? I grasz, no. <goda> Bez przesady, nie? Są różne gry, stary. Nie, no nie, tylko tylko jakieś zawsze przeświadczenie. Tak czy siak, słuchajcie, e, świetne. E, mamy tam parę trybów na razie, bo gra jest dalej w becie tych trybów. E, wiem, że są, dokładnie jest ich bodajże pięć. Cztery odkryłem, piątego jeszcze nie odkryłem. E, są ba... <goda> Kurwa. Są, są takie same jak w Overwatchu, żeby nie było. Nawet różne wariacje, które Overwatch sobie wymyślił i tylko widziałem tego to w Overwatchu. W Paladinsie też to jest jeden do jednego więc karka jest dosyć ostra jeśli chodzi o cały system free to playa czyli to za co płacimy, no to jest zajebisty, tak na dobrą sprawę, bo ja już wiem, że na nic nie wydam chyba, że będę chciał sobie przedłużyć tego kutasa jak Wojtek kiedyś opowiadał i sobie kupię jakąś skórkę za prawdziwe pieniądze, ale nie wydaje mi się, nie jest to potrzebne, parę rzeczy tam sobie wylosowałem chociaż nie do swoich postaci, no może kiedyś, ale nie wiem, nie wiem czy aż tak długo będę w to grał I to jest znaczy, tak, że... taki graczy, którzy siedzą w grze że jest bardzo długo. Tak, bardzo długo. E, otwiera się standardowe, tam jakieś skrzynki, wypadają jakieś różne śmieci, e, te karty, żeby nie, Te karty głównie wypadają, żeby nie trzeba było ich e, kupować, bo tam też e, niektóre rzeczy trzeba e, zapłacić za nie, żeby odblokować, ale, ale głównie jest to nastawione na, na odblokowywanie postaci, więc e, ja, ja sobie wyliczyłem, że żeby odblokować jedną postać, za, zaczynamy z siedmiu do wyboru, żeby odblokować sobie jedną postać, to tak sobie mniej więcej wyliczyłem, że trzeba pograć te 4-5 godzin i możecie odblokować kolejną postać. No i przy założeniu, że jest ich powiedzmy 25, a macie 7, no to trzeba trochę, trochę pograć, żeby odblokować wszystko. E, wszystkie postacie, ale, ale ja widzę, że połową nie będę nawet chciał grać, bo no to bo nie, nie są w moim problem. stylu. Dokładnie, bo to jest raczej w tej, we wszystkich tego typu grach. Tak. Zazwyczaj masz jakieś tam swoje takie typy na oko, które ci podobają i to nawet bardziej z wyglądu niż z powodu skilly. I sobie nimi mhm. tam grasz i akurat dokładnie w momencie, w którym zaczynać się trochę nudzić yy, marzysz hajs, żeby sobie kupić następną postać, nie? A więc to raczej nie jest problem. Mm -hmm. e, tak, dzisiaj wyszła jakaś aktualizacja, ale jeszcze nie zdążyłem ściągnąć e, Jeszcze chciałem powiedzieć, e, więc, więc cały system free to playa jest bardzo fajnie rozwiązany I na pewno nikt nie wygra ze względu na to, że płaci e, Nic z tych rzeczy, nie ma pay to win e, Chciałem powiedzieć o, o, o minusie e, dla mnie, w sumie, w sumie dwóch minusach Rozumiem, że jeszcze gra jest w becie, może się jeszcze coś zmienić Aczkolwiek nie widzę, żeby tutaj się coś takiego zmieniło Czyli grafika Ona jest, mam wrażenie, że w mniejszej rozdzielczości niż Overwatch I jest mniej elementów na planszy Przez co jest taka bardziej uboga się wydaje To jest prosta, uproszczona grafika Overwatcha Bez dodatkowych refleksów, bez jakichś dodatkowych takich pierdół tylko po prostu e, do, ładna plansza, żeby się dobrze nawalało w, w, w 5 na 5. I to mi troszeczkę przeszkadza, ze względu na to, że m, miałem zejście Overwatch do Paladins, a nie odwrotnie. Więc, więc ja to troszeczkę... macie, czemu no. prawdopodobnie tak jest to zrobione. To jest proste. Po prostu gra y, ma działać dobrze na każdym sprzęcie. I w przypadku konsol to problem może o nie o występuje, nie? No? No? Ale na PC mhm. jednak występuje. I to ma być tak, że nawet gracz, który ma jakiegoś antyka tam pecetowego ma sobie go odpalić w tych najniższych detalach. No i to masz ma w tych 30 FPS-ach, nie? Tam czy milu. Masz rację, masz rację. No tak. Yy, więc, więc tak. Yy, więc to jest jedna rzecz, która, która mnie boli. No i właśnie druga, no to może też ze względu na to, co Wojtek mówi, wielkość map. Mam wrażenie, że w Overwatch są większe i niektóre mapy są naprawdę duże. Tutaj tu, tutaj. W w, w Paladins mam wrażenie właśnie, że te mapy są małe, ale to co akurat mówi Wojtek, że chodzi o to, żeby jak najwięcej ludzi to grało i tak dalej, no to przecież e, ma to po prostu sens, no muszą być mniejsze, żeby były mniejsze wymagania. E, no i w sumie I tyle. Tym, wiecie, to jest też tak, że ta gra jest jeszcze rozwijana i co tam będzie dalej, to czas pokaże, nie? bo może się okazać, że że w zasadzie całkiem, całkiem dużo rzeczy jeszcze się pojawi, na przykład większe mapy, jakieś inne tryby. To wszystko jest przed tą grą, nie? To jest mhm. jakiś tam, jakaś tam faza, ale to tylko faza, nie? Tak więc zobaczymy jak to będzie w przyszłości wyglądało chciałem jeszcze powiedzieć o jakiejś rzeczy chciałem tylko powiedzieć w ramach ciekawostki Overwatch ma 32 milionów użytkowników Paladins ma póki co 12 a tylko że Paladins dwa tygodnie temu wyszło na konsolę więc zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej myślę, że te gry sobie mogą żyć obok siebie one nie muszą ze sobą rywalizować troszeczkę są inne mają chyba troszeczkę inny target też ale myślę, że osoba, która gra w Overwatcha w Paladinsie będzie się świetnie bawić a, a naprawdę to jest bardzo Bardzo dobra gra Free to play eee, Mogę nawet powiedzieć, że to jest najlepszy shooter Free to play na PS4 Jaki jest Bo połowa jest beznadziejna M Mogę zaryzykować takim stwierdzeniem Naprawdę świetnie mi się w to grało I zobaczymy co się będzie Z tym produktem działo eee, Dobra, ja Wojtku o Paladins tyle Chcesz jeszcze coś dopowiedzieć? Mogę to powiedzieć tyle, że jakby ktoś chciał pograć w mm -hmm. Poledynce i szukał kogoś do grania, to my tam w redakcji sobie pykamy od czasu do czasu również w to. Więc zapraszam. Gramy też w Vermintide, czasem w jakieś inne gry online. Jak ktoś ma ochotę, to ich w na. Tylko pamiętajcie, że... Tylko pamiętajcie, że trzeba mieć e, dziwną taką maszynę do pisania, bo oni tam nie mają kasa. E, więc tak i w sumie to tyle, bo jeszcze chciałem coś powiedzieć, aha, szkoda Wojtku, że nie możemy razem z, z, zagrać, ale wyobraźcie sobie, akurat nie, z Wojtkiem nie mogę zagrać, bo nie ma tego kro, cross platform, Cross-platform. ale wyobraźcie sobie, że w, i w Valkyrie na VRze, na PS, PSVRze mam cross-platform i mogę grać z pesetowcami. Pyta się mnie, czy chcę się łączyć z, z nimi. Fajna sprawa, ale na razie nie będę się z nimi łączył. E, dobra, to tyle, e, więc Paladins jak najbardziej polecamy, szczególnie, że jest za darmo i nie trzeba mieć wykupionych żadnych subskrypcji online, przynajmniej na Playstation. Na Xboxie wydaje mi się, że też, ale, ale bo gry free to play na ogół nie, nie, nie muszę mieć takich rzeczy. Więc Paladins ogólnie polecamy. E, I słuchajcie, e, jedziemy do naszego tematu, kontynuujemy nasz temat. E, więc zacznę, rozmawialiśmy sobie o tych naszych kubkach wstydu, wiecie czemu mamy, więc ja zadam takie pytanie, czemu je zbieramy, czemu je zbieramy, to już zadałem, powiedzcie mi, czy dalej wy swoje kubki wstydu kolekcjonujecie, jeżeli tak, to czy macie jakiś sposób, żeby tego nie robić? Kali nie, ja i ze względu ostatniego nagrania. A, dobra, okej, okay, chciałem modem, Kali, no okej. Okay. Także sorry. No mów. Nie, nie, mówię, no, ja że od ostatniego nagrania wszystko nadrobiłem, więc już nie mam nic. Ja już nie mam o czym gadać. Aha, to poważnie? skończyłeś e, Kali, wszystkie bo... swoje gry? No, ile to, tych tak tam białych tysiąc? Ile? Niemożliwe. Tysiąc dwa? Nie, co ty, jaki tysiąc? Nie. Nie. No tysiąc? ile masz gier w bibliotece? Nie, on mówi, no nie, że miał nie, 200, mówiłeś. 200, 200. 200. A nie, to 2000 to, to miał tam, ktoś ten, inny to, na rozgrywce i tak się tam, potoczył ta, temat. Dobra, okej. Okay. Wróciłam myślami, no. sorry. Nie, nie. Dobra, to ja w takim razie zacznę, bo ja ostatnio o, tym, o tej kupce wstydu niewiele miałem możliwość powiedzieć. A z mieliśmy to to sobie poużywam teraz. Tak, kupka wstydu. To, ja, bo tutaj padło na początku takie pytanie, czy w ogóle, po co nam te kupki wstydu i czy może nam tego jakoś uniknąć? No pewnie, że nie można. Znaczy, można nie kupować gier, nie? Ale to już ustaliliśmy, że my jesteśmy pojebani i gry kupujemy, więc jakby to się wyklucza, no bo nie po to je kupujemy, żeby ich nie kupować, nie? <śmiech> tak na logikę, nie? Natomiast, słuchajcie jest, weźmy Paladins. Przed chwilą rozmawialiśmy o Paladinsach, nie? To jest gra za darmo wziąłeś, pograłeś, już tam ileś Świetne. godzin masz nabite, ja też mam Jest ileś też godzin szokło. nabitych. W Paladinsach mam 20 godzin mniej więcej nabite. No mogłem w tym czasie na przykład skończyć, nie wiem, powiedzmy Tyranny, albo mogłem Pilar's of Eternity podzibać, albo mogłem tego durnego Fallouta czwórkę zacząć, albo, nie wiem, wziąć coś z tej kubki, z i skończyć. Nie, zagrałem w Paladins, nie? wiesz o co, to, to tutaj ten problem, że my coś będziemy mieli na kupce subtitlu, nie unikniemy go nigdy. To nawet, słuchajcie, nawet mój szwagier, który ma tam raptem kilka gier na tym PlayStation, bo nie bardzo ma czas grać, to nawet on ma skupkę wstydu, bo, na, bo on tam, nie wiem, kupił se, bo mu poleciłem tam po Wiedźminie, wiecie, wiecie jak to skupować gry po Wiedźminie, nie, tak, hmm, co by sobie to zagrać i potem wszystko trochę rozczarowuje, ale on po Wiedźminie, który, on mówi, on nie jest hardkorowym graczem, ale Wiedźmina po prostu stwierdził najlepsza gra, kiedykolwiek ją grał i tak się mnie pytał, co by mu tam polecił. Ja mówię, co, była tam jakaś promocja na Assassin's Creed'a, tego Black Flag, Mówię, weź sobie to, co jest całkiem przyjemne do grania. No i męczy to już chyba rok, nie? I nie może zmęczyć. A jak ma w chwilę, to co tam w czołgi zagra albo coś takiego, nie? Na tym to polega. Czasami nie bardzo mamy siłę żeby się zmierzyć z tą grą, która nawet jest fajna, podoba nam się, ona jest i nawet nam się podoba, że ona jest zainstalowana i tam sobie leży, jest super, ale, ale zagram sobie w Paladins, nie? Albo zagram sobie w Dotę, nie? Albo tam bardzo to, często, To jest, to jest coś, coś normalnego, nie? FIFA, nie? I tak dalej. Ale jeżeli chodzi o kubkę wstydu, to ja wam coś powiem, że ja znam takiego jednego człowieka, który jest, mam nadzieję, mam przyjemność nazywać go moim przyjacielem, tak mi się przynajmniej wydaje. No to jest Rafał Fluderski, pseudonim Siekiera, który, który jest u nas redaktorem naczelnym. Dlatego przyjaciel, no i on ma kubkę wstydu, która jest dosłowną kubką wstydu, w zasadzie może nie kubką, tylko półką i w zasadzie nie półką, tylko półkami. On o, od otwarzy. lat kolekcjonuje gry, takie dosłownie w wersji fizycznej, on tam ma jakieś takie klasyki gdzieś na półce, pokitrane, po, po czasem niektóre nawet nieotwarte i nigdy nie zainstalowane i on cały czas wierzy, że on w to kiedyś zagra, nie? To jest najlepsze, że przecież do niego i że a weź, no, kiedyś to zainstaluję. on mówi, ja nie mam czasu, nie? Ale jak pójdę na emeryturę, <grym> a on nigdy nie pójdzie na emeryturę, emeryturę to my nie dożyjemy, ale on cały czas wierzy, że on to kiedyś zainstaluje. On bardzo by chciał w to pograć. On nawet Wiedźmina, którego tak bardzo się tam napalał na niego, no nie zagrał, tak, bo trochę nie miał czasu, bo tam inne rzeczy, coś tam na głowie. Zresztą on ma też tam w życiu teraz jakieś straszne zawirowania, i nawet nie potrafi się zrelaksować przy tych grach, a mimo to dalej je tam kolekcjonuje, nie? Co, co tam te półki rosną, wiecie. Już zaczął nawet niektóre takie, co już stracił wiarę, to już nawet, przepraszam, sprzedawać zaczął, bo po prostu stwierdził, że niech ktoś się tam inny z tego skorzysta, nie? Więc te kubki wstydu, nie traktujemy tego jako kubka wstydu, bo to się, bo to, bo jak będziemy mówili kubka wstydu, to zawsze takie, no Jezu, czemu ja w to nie zagrałem? My jesteśmy kolekcjonerami gier. Ty, na, ale ja tak nie mam. Sorry, przepraszam, że się wcinam, ale ja mam tak, że patrzę na moją półkę i patrzę na moje gry i siedzę i mówię do siebie, ty, dlaczego ja w to nie zagrałam? Ja to mam. No dobrze. Cały czas. No to, okay, I patrzę to, na wszystkie te to swoje to jest, gry. Te Tutaj projekt. też jest... Jak Kurde, jakiś... czemu ja w to nie grałam? A potem się okazuje, że po prostu nie mam fizycznie tyle czasu, żeby ograć wszystko, w co chciałabym pograć. No tak, ale to tak samo jak kolekcjoner samochodów. Ma 30 samochodów, nie? No czemu on nim wszystkim nie jeździ? No bo ma kilka takich, co po prostu lubi jeździć, ma kilka takich, co musi a resztę mam dlatego, że bardzo by chciała mieć czas, żeby nim wszystkim powiedzieć, ale nie da się, nie? Ale fajnie mieć przynajmniej. Może sobie kiedyś z nim tam pojadę, nie? To jest ta sama zasada, naprawdę. No, znaczy, ja wiem, o co ci chodzi, Kaj. To jest frustrujące, nie? Że tak, bo ja bym jest, chciała mieć to na to czas. Tylko ja musiałabym naprawdę jest... mieć dożylnie podawaną kawę i, i bezpośrednio do żołądka podłączoną rurkę z jedzeniem i być podłączona non-stop do jakiegoś tam nośnika i musiałabym non-stop tylko grać w gry i spać na górze pieniędzy, no. I wyglądać no właśnie, ale to, jak jaba. Gdzie tu by była przyjemność? Gdzie to by była przyjemność? No. Tego? A, i teraz mam no tak niestety, że mają nam sorki, że tutaj się wcinam, ale to taka, taka myśl, że no kurde, jeżeli ja mam siedzieć i męczyć się z grą i przekonywać się do niej przez tydzień, tak, żeby ją zrozumieć, to ja nie mam na to czasu. To ja wolę wziąć do ręki pada i zagrać w coś, co mnie wciągnie od razu. I, i nie, dobrze no, spędzić no, czas. Tego ci się nie chce. To jest różnica. No. To jest różnica, no nie? Tak, to i dlatego wzią, ta kubka u mnie istnieje, bo, bo niektóre gry faktycznie wymagają tego, żebym je usiadła, żebym ja się skupiła, nauczyła się mechaniki e, i, i porządnie się wzięła za to, ja dlatego w ogóle nie tknęłam Dark Soulsów, ani jednych. No, to, nie no, widziałam no, tego wie, nawet na oczy, bo ja nie mam czasu, żeby usiąść i wymasterować taką Trzeba. grę. Kali, ja ci coś powiem. Czę A chcę. To jest, to zupełnie nie. nie, nie to, to cię od razu wyprowadzą z błędu, bo, bo to znaczy, że trochę nie rozumiesz, czym są Dark Dark Darksosy to wcale nie jest gra, która ma jakiś wysoki próg wejścia. To, Oczywiście, że ma Wojtek. To się, to, się, to się, tak wydaje. To tak nie. jest. nie, weź, wydaje. nie to grzeń, tak proszę wydaje. cię. Przyszedłem przyszedą, wszystkie, wszystkie trzy Dark Soulsy i... To ja ci też powiem, zaraz, i... no. Dobra, ja wiem, nie, tam się ginie dużo, ale, ale, to nie jest problem tej gry. Ta gra, mechanika tej gry jest debilnie prosta. Ja naprawdę, wiem. bo jak mi ktoś powie, że ona jest trudna, to sorry, nie jest <grym> Ale ja jej nawet nie widziałam i nie mam, o, nie mam czasu no ani okazji. Jest, jest, trzeba się jej nauczyć, trzeba się nauczyć, e, trzeba się, e, Wojtku, aktualnie. Dobra, trzeba ogarnąć nie bórców, tą grę. No. Nie, nie, ja nie dam. Dobra, mów. Sorry. Move, no, move. dziękuję. Tu nie chodzi, bo tu nie chodzi o to, że to nie jest, to, wiesz, wie, wiecie jakie są trudne? Europa Universalis. Albo tam te wszystkie Herz of Iron, to są trudne. Ona gry. jest po prostu trudna inaczej, Wojtek, no itd. Zrozum, że Ale dla niektórych trudność... ludzi ta yes. gra może być trudna. Dark Soulsy są trudne dla mnóstwa ludzi. Yes. Ale jasne, jasne, mój brat ją przyszedł, nie? Bez problemu. On jest tam 20 lat od oczy. To nie chodzi o to. To tu chodzi o coś innego. W Dark Soulsach nie musisz... Znaczy, ja wiem, o co ci chodzi, bo tu nie chodzi o... Ja nie, nie mam na myśli tego, że teraz wchodzisz i tam sobie pykasz, nie? Tak jak Assassin's Creed, nie? Że tam Assassin's Creed nie stawia żadnych... <śmiech> <śmiech> nie? I idzie, nie ma. No nie ma walki. Biegni i no, lecisz. I naciskaj ja wie, guziki no, to... do taktu. to. Oczywiście, ale zaufaj mi, jeżeli dasz szansę Dark Soulsom godzinę czasu i w tym czasie, wierzmy, nie będziesz się uczyła niczego, bo ta gra będziesz się w niej uczyła do końca, do samego ostatniego bossa. Ale tu chodzi tylko o to, żeby zrozumieć, co jest w kwintysywnym Dark Soulsu, Tak, i już przestaniesz... Ale poczekaj, no po właśnie, próbuję ci to, to nie powiedzieć, nie, nie? a a ty, a ty tu swoje... Ja bardzo chcę w tą grę zagrać. Ja chcę w nią usiąść i, i po prostu wsiąknąć. Rozumiesz? Ja chcę mieć czas, żeby mieć przyjemność z każdej minuty i godziny wciśniętej w tą grę. Ja chcę ją zmasterować, bo to jest mój typ gry. Rozumiesz? Tylko ja nie mam czasu albo siły, bo mam powykręcane nadgarstki od siedzenia w pracy. I ja po prostu już nie mam siły. A jeszcze są nowe gry, trzeba ograć. Rozumiesz? Cały Ale czas ja, coś ja, ja wychodzi. Nie, nie, nie ja nie, rozumiem, nie tknęłam girsów judgmenta, nie, nie, a jeszcze nie, nie, mam czwórkę, mam halo piątkę, której nie widziałam na oczy, ja nawet nie wiem jak się w to gra. W Fallouta czwórkę to widziałam tyle, tyle, co u Rafała. I to są nie, wszystko damy, gry, damy które ja jest, chcę przejść. Jest, bo rozumiem. nawet jak mi się gra nie podoba, to ja ją przejdę i potem ci powiem dokładnie, dlaczego ona mi się nie podoba. I dlaczego moim zdaniem ona jest kiepska. A, ale tak samo, kiedy jest dobra, tak? Tylko no kiedy ja mam w to grać? Wtedy, kiedy powinnam spać, czy wtedy, kiedy pracuję? Czy może wtedy, kiedy trzeba czasami e... trochę słońca zobaczyć na zewnątrz, no? Eee, hmm. Wojtku, eee, Wojtku, okej. Okay. Eee, powiedz mi, Dobra, bo ja wiem, że to jest dobra seria nie? To jest dobra seria, a ja w to trochę pograłem To jest spoko Ogólnie jest bardzo fajne Ale powiedz mi, jaka jest przyjemność, że przechodzisz level Przykładowo 45 minut, nie? Przechodzisz ten level, dochodzisz do tego bossa Na bossie giniesz 50 minut I musisz grać od nowa Bo nie ja jak, jakbym sobie o czymś, o czymś takim pomyślał teraz Że miałbym coś takiego robić to... Co, jestem, przechodzisz to, to, to w ogóle... Ale jak Tak, od nowa, tak ty ty oczywiście, to nie, nie, nie. Bo, bo z tego, co się orientuję, jak zabijesz bossa i, i, i idziesz do drugiego bossa, to jeżeli zginiesz przy tym bosie, to grasz od nowa. W sensie, no nie, że... wracasz? nie, to chyba jednak nie grałeś w to. co? Nie, tak nie Wiesz jest. Co? Grałem w Demon Souls'a. I w Demon's Souls'ie... To, wiem, to Demon Souls'a to nie grałem, to nie wiem. Było od bossa do... Praktycznie od bossa do bossa bez żadnych checkpointów w środku praktycznie. Nie, nie, nie, to wiesz co, to rzeczywiście bez sensu, jakby to tak miało wyglądać, bo to przecież... I jeszcze no, musisz to... iść po swoje ciało najpierw, więc musisz je sieknąć. Nie musisz, e, później... możesz. To to no, i no, no, no, no, no, dobra, no, mniejsza to. Dobra, więc e, chcę, chcę tylko powiedzieć, że ja sobie odpaliłem dla tego lordsy. Lords of the Fallen. Łatwiejsze są. E, no, i są jest... łatwiejsze. Mm, so, ale... Są łatwiejsze. I, i byłem w powie gry i zacząłem się na, na jakimś normalnym mobku, nawet nie bosie gdzieś tam w połowie gry się zaciąłem i, i chyba pięć razy do niego podchodziłem. Ja już nie wiem, czy ja to odpalę, nie? I to są Dark Souls'y. I wierz mi, że jest wie wyższy poziom wejścia w tą grę i trzeba jej więcej Ale czasu tak, poświęcić, tak, tak, mieć samo zaparcia i tego wszystkiego, żeby po prostu w Przede to wszystkim pograć. trzeba niż, mieć czas fiwkę. Albo no. tak, Dokładnie, Jezu, też trzeba już, mieć czas, żeby poznać co, ja te wszystkie mechanizmy. Jak wy mi no. się gadać, a my nie to, mamy czasu. trzeba mieć czas, bo nie? mamy kogwistę. Wojtek, czasu, to nie o mechanikę chodzi, tu chodzi gracie... o czas, żeby usiąść i całą grę raz na zawsze, nie, za pierwszym, nie. czy tam e, pierwszym jakimś żeby... porządnym playthrough napierdolić za przeproszeniem 100%, bo umiesz grać w gry, tylko musisz mieć czas, żeby to napierdolić, a ja go nie mam to ci próbuję powiedzieć. Albo, <grym> Wojtku, <grym> to, Wojtku, z który co bo jak możecie mówić, że nie mam czasu, a potem siąść na przykład właśnie do tych gier, które... W, Ale ja macie, nawet w te już nie gram. Ja gram w Warhammera w tramwaju jak jadę do pracy. A w pracy gram no w grę, w którą gram masz. w pracy. Ale za dwa tygodnie ci się wyluzuje i będziesz grał w tego. No mam taką nadzieję, gry, nie ale nie dalej ten. będę musiała wziąć dwa tygodnie nie. urlopu, żeby ale to najebać ogólnie, Dark Sonsy. nie no. o ostatnich twoich dwóch tygodniach z życia, nie? Ja tu mówię o tym, że po prostu to jest tak, jak ja bym ja nie mam czasu grać w nowe gry, bo gram w Dotę, nie? No wiecie, to jest bez sensu. Nie mam ochoty, okej. Okay. Ochoty, ale no, czasu, ale nie. Wojtku, a nie masz też takiego, a, a masz też takiego a, zdania, że żeby powiedzmy, Dark Souls sprawiał mi frajdę, muszę po prostu nauczyć się dosyć e, sporo tej gry i muszę poświęcić temu czas, żeby ta gra sprawiała mi Friday. po prostu wiem, że to, to jest dużo tego czasu, żeby zaczęła mi sprawiać tego, tą frajdę, więc nawet do niej co, nie podchodzę. Wiesz, co trzeba zrobić? Z Dark Soulsami jest jeden problem, to jest no. fakt, ale on jest bardzo prosty do ominięcia, to znaczy e, dużo osób y, znaczy Przepraszam, bo to muszę, muszę to rozdzielić. W Dark Souls, jeżeli chodzi o fabułę, to jest jakiś kosmos. Tego się, to naprawdę trzeba zrywać tam tapety, nie? Żeby poznać tak, tak, i tak dalej. To, tak. Ta fabuła na szczęcie, to no? prawda, ale nie o tym mówimy, jak rozumiem, tak? Mówimy nie, nie, o, te, o mechanice. Mechanika tej gry, wbrew pozorom, nie jest taka trudna. Ona jest ona jest, ta gra po prostu każe za błędy. I jasne, musisz się nauczyć pewnych tam nawyków i tak dalej, ale najgorsze jest to, że gra ci niczego nie tłumaczy na początku i chyba dopiero w momencie, w którym albo ci ktoś podpowie, albo sam to załapiesz, że na początek, dla pierwszego przejścia to jednak tarcza i jakiś tam miecz albo coś, to ta tarcza do, dobrze jest mieć. Z gra jest 80% łatwiejsza. O to chodzi. I, a ludzie tak kombinują, mm. nie? Tam jakieś miecze, takie co. A tu bierzesz tarczę i już ma prawda ci odpada mnóstwo problemów. A czemu tak mówię? Bo wiem, pamiętam jak pierwszy raz do Dark Souls 1 Doszedłem gdzieś mniej więcej do jednej, trzeciej gry. Nie używałem tarczy. Klołem jak po prostu szewc. Nienawidziłem tej gry. Stwierdziłem, po co ja to gram? To jest strata mojego czasu. Nienawidzę tego. A w końcu stwierdziłem, że może spróbuję starczą, nie? Słuchajcie, ta gra starczą hmm. jest, to jest zupełnie gra. I to, I to są takie rzeczy, to są takie knify, ale jak te... Ja i tak zawsze brykam to ta starczą, to to mam do przodu akurat. <laughs> no to byś pewnie od trochę łatwiej. No tak, ale widzisz... Ta mechanika powtarza się do trzeciej części, do wszystkich delceków. Ona jest powtarzana i to się nie zmienia. I to jest fajne, że jak nauczysz się grać w jedynkę, a jesteś w stanie nauczyć się w nią grać tam w dwie godziny, może trzy... Potem jasne, każdy boss to jest nowe wyzwanie, to czasami jest przeklinanie, czasami od tego ogniska, czyli tego checkpointu do bossa jest troszkę kawałek i tego się trzeba nauczyć. Tak, jasne, ale wierzcie mi, że jak się załapie te podstawowe chwyty, takie podstawowe rzeczy, które w tej, w tej grze są ważne, to to już sprawia przyjemność. To już nie jest ten, ten poziom frustracji, że Jezu, ja tu nic nie mogę zrobić, tylko to jest taki poziom frustracji, że zrobiłem błąd. Muszę to teraz tego będę nie popełniać więcej. Trudno jest to wytłumaczyć komuś, bo mi też to Osak spróbował wytłumaczyć przez rok. Ja mu nie wierzyłem. Powiedziałem, że jest głupi i nigdy nie zagra już sosy. Ale mhm. skusiłem się i, i, i załapałem te rady, tam dwie czy trzy, które mi na początku dał. I mówię, kurde, tak jest genialna. No widzisz, i właśnie... nie żałuję żadnej godziny. I właśnie no? tutaj. Ja chcę mieć dwa tygodnie, gdzie ja usiądę i każdą z tych gier rozwalę sobie po swojemu i zrobię całą trylogię pod rząd. I będę mogła powiedzieć, dobra, zrobiłam sousy było czadowo. Albo dobra, zrobiłam sousy i nie kumam. Ale przynajmniej będę mogła coś powiedzieć, bo ja nie mam pojęcia o tej grze. A tyle o niej słyszałam. Ale to specjalnie nie mam o niej pojęcia. Ja specjalnie nic nie oglądam, nie czytam, nie interesuje się sousami, bo wiem, że jak usiądę, to rozwalę wszystkie trzy. Pod rząd. Po prostu pocisnę. nie. To jest ciekawe, że że akurat te sorce wyszły, bo to właśnie długo leżało na mojej kupce studiu, tak? No nie. No, no, no ale to wiesz, nie, ja nie, i, ja... i nie ruszałem bo... Ale wiecie, wiecie, dlaczego? U mnie taki paradoks był, bo na PCC w to praktycznie nie dało grać na klawiaturze i myszce. To jest gra, do której trzeba mieć pada. Bez pada nie podchodź. I Aha. Ciekawe, ciekawe. tak, tak, tak. Bo na, na klawiaturze i myszce to jest jeszcze jakiś wyższy poziom w ogóle absurdu, jeżeli chodzi o poziom. <głos> wyższy, wyższy poziom. I ja tak trochę was tam że ona nie jest trudna. Nie, ona jest diablo trudna, ale nie, nie na tej zasadzie, że ona jest trudna że, mm, jako jest diabła, rozkminianie no? o co tu w tej grze. Nie, nie, to ona jest po prostu trudna zależnościowo, bo to jest gra zależnościowa tak naprawdę, nie? Mhm. No tak. Wiesz, ja mam to. force Horizon, wszyscy ale Maria też sobie... Mario, Mario Bros też jest trudna zależnościowo. No. To też jest trudna gra. Halo. Sorry. Właśnie. Chcia no, chciałam you? jeszcze powiedzieć, że na przykład e, chciałam z moimi przyjaciółmi pograć e, w Forza Horizon i dostałam w gifcie, w prezencie od kolegi. I mówi, dobra, masz, będziesz mogła z nami grać. Jest zainstalowana. Nie odpaliłam, nawet nie widziałam intro. Bo nie mam kiedy. <grytanie> Można? A chcę też no, się Kali, pościgać, ja pojeździć. No oderwisz się od tego, że teraz masz że teraz masz takie, taką sytuację, a nie inną, ale generalnie, nie wiem, masz urlop, wakacje, albo masz te czasy. Ale to ja wtedy ja wyjeżdżam, wiesz? Coś, ja jednak masz... wychodzę z domu, wyjeżdżam na festiwale. Na... No dobra, czyli uznajemy jednak, że Kali nie gra w gry. Okay, możemy tak nie, właściwie no, właśnie nie ostatnio gra nie gram. No. Nie, no, zawodowo. Znaczy, no zawodowo, znaczy, zawodowo gram, tak. Znaczy, bardzo, bardzo bym chciała, po prostu na wszystko nie wystarcza mi czasu i nie będę ze sobą pod namiot zabierała baterii jakieś tam, nie wiem, nie wiadomo czego, żeby móc w kamperze pograć Siedefa. sobie na xboxie wieczorem po koncertach na festiwalu. No niestety, tak. Coś muszę poświęcić w lato i, e, i niestety tutaj cierpią gry I moja Pecet. kubka wstydu nie zmaleje pewnie, do, dopóki pogoda się nie zmieni i nie skończy się sezon koncertowy i nie skończą się fajne dni, gdzie po prostu szkoda mi jest siedzieć w domu. Ja jednak... No dobra, ale duma ostatnio prze przeszło. Nie, no co ty? Też, też czeka. Męczysz, ale co? Ale grasz w niego. Uf, w uf, no, jak, jak włączę, to pogram, no. Znaczy, ja... bo ja bym, bo wiecie no. co, bo jak już sobie rozmawiałem, żebyśmy nie popadali w jakieś absurdy, bo, bo to wtedy się ta rozmowa zrobi jałowa, nie? Bo ja też mogę powiedzieć, że wreszcie nie mam czasu i nie gram. No, a jednak gram, nie? No, tylko może nie gram tyle, ile bym chciał. No, odróżnimy to, no. Ja też nie gram tyle, ile bym chciał. Tak, nie, no ja, ja właśnie nie gram tyle, ile bym chciała, nie wystarcza mi doby na wszystko na razie, od jakiegoś czasu, ale wiem, że na pewno mi, mi to granie moje wróci, wiesz, i wtedy złucę ileś gier pod rząd po prostu i... No, więc, Kali, jak rozmawiamy, to nie rozmawiamy z taką myślą, że Jezu, ale teraz mam w życiu mętlik, nie? Tylko ogólnie sobie rozmawiamy. Nie, rozbieramy. no tak, tak, A, tak ale wiesz, graczami, właśnie no. to tak, te kubki wstydu, one tak też często, myślę, narastają, że wychodzą fajne gry po drodze, które się kolekcjonuje, które się zbiera, które się kładzie na tą półkę i potem przychodzi czas, kiedy masz więcej czasu na granie, ale te, to już jest nawet problem decyzji, w co powinieneś zacząć grać, bo masz tyle zaległości i we wszystko chcesz grać, tak? Teraz nie? I teraz kwestia jak wybrać grę no. z takiej półki i stwierdzić, dobra, to teraz gram w to, teraz to przejdę. Rafał, masz jakiś pomysł, jak to zrobić? On tam jest w ogóle? Nie ma szans. Myślę, że powinniście przede wszystkim sobie wziąć urlop, tak jak Krystian. <śmiech> Ta <-da! śmiech> I pograć albo powiedzieć, albo powiedzieć, nie wiem, basta, ja teraz włączam i grę. Ja na przykład, jak chcę pograć, to trochę mnie śpię, nie? No i i czas się znajduje. Bywało tak, że, bywało tak, że nie miałem w co pograć. Bywało tak, że jakoś mnie tam żadna gra nie wciągała i potrafiłem wiecie, no od nagrania do nagrania przez dwa tygodnie nie odpalić konsoli. No ale jak ostatnio miałem ochotę nie, i był lepszy klimat, się wciągnął w Dragon Age, no to wciągnąłem trzy dni przez, y, 30 godzin przez 4 dni, no i, i dało się. No Boże, w czym problem? To jest dokładnie tak, jak mówi Wojtek. No przecież nawet jeżeli, kurwa, pracujemy, no to nie pracujemy po 20 godzin na dobę, a mi na sen wystarczy 4, jak się uprę, no to, kurwa, gdzieś tam pograć można, no. A coś tu jest, nie, że czasami przecież że ja to tak, jak tego doanowora a na drugi dzień miałem zajęcia, mówię, nie, to tak, tak tylko wyłączę, tak, tak musne to, nie, czwarto nad ranem, wyłączam komputer, mówię, aha, Cztery godziny snu, dobra. No ale <laughs> okay, to chyba każdy tak, gracz nie. przeżył coś takiego. Dobrze, jeszcze tylko jeden checkpoint i się kładę. Tak, Patrzysz, tak, a <laughs> trzeba się być i iść do pracy, więc pijesz kawę, bierzesz prysznic i człapiesz do tej roboty jak ten zombie. <laughs> Wracasz i, I, i co, co jest najlepsze wiesz, wtedy? Nie możesz tak. iść spać. Nie, bo ci nie daje spokoju. Dokładnie. Wracasz do tej gry i znowu zarywasz noc. Dokładnie. <laughs> Dokładnie, Mam to. Tak jest. Mam to. O, e, ale uwielbiam, jak mi gra, tak e... wciągnie. Chodzę, chodzę nie, nie do spada, ale lubię, jak mnie spotka coś takiego. To jest super. To znaczy, że gra do no. to, to właśnie to, to... to znaczy, że wciągnęło, że, nie, że to robi właśnie, robotę. Z, właśnie o to chodzi, dlatego my jesteśmy pojebani o tym, co czasami. <laughs> Bo chcę normalne takie rzeczy. Robi. Wiecie, to jest tak jak wędkarze, nie? Oni rano gdzieś tam w jakichś chorych godzinach wstają, zbierają te wędki, jadą gdzieś na jakąś wodę, przecież tu zimno jest jeszcze, ciemno. Nie wiadomo, w jaką cholerę, ale stoją kuźwa w tych moczarach i, i moczą tego kijano. no i jeszcze są z tego zadowoleni, nie? To jest... To, to, to, to, to my mamy to samo, nie? I, i, i, i, i, później, i później na Facebooku wszyscy z tymi rybami, no po prostu jak ja patrzę na ten... Ale ja, oni, oni tak samo patrzą na nasze nowe pady, albo na nową grafę. tymi czerwonymi dokładnie. Boże. dokładnie oni dokładnie. tak pokazują bo, bo swoje wyciec... wędki i swoje ryby, jak my pokazujemy zdjęcie swoich kolekcji gier, albo nowego pada, albo nowego gizmo, które gdzieś dor dorwaliśmy, albo coś, albo tak. jakaś to gdzieś co? cebularska wyprzedaż, więc wszyscy się dzielą na grupie. O, nowy humbu, bumbu, albo nowy ten, nowy tamte. Tak, tak. y tak, no. Bo to jest pasja, to jest pasja, tak to, tak to działa. Więc to, to jest fajne, że każdy to, najlepsze jest wśród graczy to, że każdy ma swój sposób na tą pasję. Każdy to robi inaczej po swojemu no. i to jest, to jest fantastyczne. Z no. kim nie pogadasz, inaczej no, gra i coś... inaczej zbiera te gry, inaczej je kupuje, inaczej je wybiera. Jeden musi mieć na premierę, drugi poczeka, aż będzie na wyprzedaży na Steamie każdy ma swoją strategię to, kupowania gier, swoją, ramach, swoją strategię no, upgradu. Możliwości. Ciekawe, czy wędkarze mają takie swoje kupki wstydu, na przykład nigdy nie złowiłem jeszcze karpia. No na I pewno. To, to, to, to, I on tak leży, nie? I on tak leży. Na <śmiech> ej, spytam się <śmiech> jutro kogoś, ej, spytam się, bo, bo mam trochę wędkarzy w pracy. Słuchajcie, ja, ch ja chciałem powiedzieć, że mm, swego czasu ja w ogóle zacząłem walczyć ze swoją kubką wstydu. I w sumie idzie mi całkiem nieźle, bo dla mnie kubka wstydu to jest, to jest gry, które odkładam, ale które mam. I z swego czasu pamiętam, jak miałem PSA trójkę, to miałem około 25 do 30 pudełek. Już mi się tyle nazbierało. Oczywiście połowa to ledwo co odpalona, połowa połowy to tam trochę, trochę w to pograłem. I tak, tak na dobrą sprawę ogarniałem sobie to wszystko w 3-4 gra. I troszeczkę się wycwaniłem teraz, więc na czwórce mam bodajże trzy pudełka po trzech latach. Oczywiście mam, mam dosyć dużo gier na, na konsoli, ale nie napierdzielam już tych nowych gier, które po prostu w które chciałbym po prostu pograć. Nie kupuję jej w żaden sposób. Olewam je i bardzo możliwe, że już nigdy do nich ich nie wrócę, bo widzą kolejne nowe gry i po prostu tamte po prostu mi, mi przeminą. E, zrobiłem sobie coś takiego, że Interesuję się paroma grami, które muszę ograć I po prostu mam je gdzieś tam w, w, głowie, w głowie zapisane Ale tych tytułów nie jest tak dużo e, nie, nie mam czegoś takiego, że wychodzi cały czas nowa gra Która jest dobra i muszę ją ograć Nie, ona, ona musi mi podejść w, pa, w paru aspektach Żeby ją zaatakować Więc ja zacząłem troszeczkę walczyć z tą moją z, e, kubką wstydu Szczególnie, że celakuje grę I naprawdę platyna bardzo dużo mi czasu zajmuje i po prostu jest mi z tym dosyć dobrze. Wychodzi nowa gra, w sumie mam na to wyjebane. Injustice 2 to jest gra, którą kupiłem praktycznie na premierę. Od roku chyba ostatniego. Ghost'a miałem po paru tygodniach. Więc to, to, to jest taki wyjątek od reguły. Może jeszcze fifa no, no, to fifa no bo do FIFA, no to FIFA. No to FIFA wiecie, rozumiecie. Ale, ale, ale tak to zacząłem z tym walczyć i w sumie jest mi z tym dobrze. I nie powiększam za bardzo swojej kupki w Zobacz, bo no? robisz, robisz to, jak to mówisz, pl Platynium? Nie, premki, tak? Nie, jak to się nazywa? Eee, tak, no wszystkie pucharki platinum, te, tak? są w grach. No. no, te pucharki, Tą no. kompletujesz sobie platynę, nie? No. No i to w ogóle też jest bez sensu przecież, nie? A jednak to robimy, eee. robimy takie głupie rzeczy. Ej, po po po ja po poczekaj, poczekaj, poczekaj. mówisz sensu? o tych wędkarzach, a teraz mi mówisz o platynach? No, ej, ej, ej. A czy w platyny są bez sensu? No Wojtek, czy ty bez znowu bez chcesz, żebym ja się zdenerwowała na Nie masz ramkę, w, nie? w ogóle. Nie, nie. nie triggeruj ale mnie, ja cię bardzo proszę. Są. Ona ma w CV, że Wiedźmina. ma. Uwakuj się, czy ty, ty jesteś poważny? Tak <grym> właśnie <grym> coś, <grym> czeka, że się. <grym> ale, ale, ale, ale nie, tak poważnie, to te tak achievementy po prostu... Nie pamiętam, która pierwsza gra to zrobiła. Zabijcie mnie, nie pamiętam. Ale... Ale zawsze było, były jakieś urloki, jakieś takie... 360. Tak, jakieś specjalne jakieś takie rzeczy, które no. można było znaleźć, sekrety, które trzeba było znaleźć i tak dalej. Teraz nie dość, że znajdujesz sekret, jakąś fajną rzecz, to jeszcze będziesz pamiętał. Ja na przykład pamiętam bardzo często, jak przeglądam moje achievementy. O, to było wtedy, o ran, jaki to był fajny quest. I faktycznie mam wspomnienia z tym związane. Już się mówiąc ale o tym, Wojtkowi że jakoś tam to, może nie dużo, ale zniszkę my... dostaję za te punkty w sklepie Microsoftu. Ale no to ty masz w Microsoftcie, a Wojtkowi chodziło o to, że nie jak ty Kali pójdziesz do pracy, tylko jak Krystian y, pójdzie do pracy albo ja pójdę do pracy i powiemy o kurwa ty, wczoraj wbiłem trofika takiego, ja pierdolę, słuchaj, 30 godzin musiałem zbierać kurwa paczki w asasynie. Żeby kurwa zdobyć tego trufika, bo tam było 350 no. paczek rozsianych po całej 50-kilometrowej mapie i wczoraj wreszcie wbiłem tą platynę kurwa, nie? A oni się popatrzą na niego i zadzwonią po lekarza. kurwa, o co mu chodzi? Ale to Boje tak dobra samo dobra, jakby dobra, oni to tak, mu przynieśli to jest, martwą rybę i powiedzieli, ty stary, zobacz jaką złowiłem zajebistą rybę wczoraj. No dokładnie. No, no, to, to, to ten by dzwonił i mówił, przyjedźcie do tego pana, bo on mi tu martwe ryby śnięte przynosi do roboty. No. <śmiech> Także wiesz, to idzie w obie no strony. Tak. <śmiech> Chodzi mi o to, że teoretycznie nie sensu, ale, ale my no to tak. robimy, nie? Bo po prostu robimy takie rzeczy. Co prawda ja nie jestem akurat. No nie wiem, jak upolujesz łosia, ale, to przyniesiesz do pracy głowy rozumiem łosia. To, no, rozumiem tą korbę. No, ale tych gier też nie znaczy, No, Znaczy, To Zależy o, jaka praca. Uczymy, ale to się dziwisz? Mamy, u mnie w pracy się nie rozmawia skoro. o graniu tak naprawdę za bardzo. My, nie, my mamy tyle na bieżąco swoich projektowych rzeczy, że... Y nie nie bardzo nawet gadamy o grach. Rzadko gadamy, a jak gadamy, to tak dosyć pobieżnie, no. Czasami się zdarzy, że coś tam bardziej ale... się zagłębimy w temat, ale ogólnie to nie, bo nie mamy czasu na razie grać. A w ogóle wygrywają teraz właśnie gry na, na tego, na Switcha. W takich sytuacjach. wy możesz dalej w coś pograć. Bo nie, bo nie mają pucharków. No nie mają. Ale, ale tutaj na przykład ta konsola cię faktycznie zmusza do kontaktu wzrokowego i grania przeciwko komuś, kto na żywo stoi naprzeciwko Ciebie. I to nie jest ważne, bo Ty nie jesteś tak skupiony na tym ekranie. To, to jest zupełnie mhm. inny rodzaj gry, no. Um, Wojtku, powiedz mi, czemu Cię to dziwiło? Ale co mnie dziwiło? No bo my mówiliśmy o pucharkach, a, a Ciebie to dziwiło. Nie, ja mówię po prostu, nie. Zmiałeś, ja mówię tylko, że... Pod kątem, dobra, chyba jest, wiem, dobra. Że to jest troszkę bez sensu, po prostu jako czynność, tak, no robimy to i co z tego mamy? Tylko satysfakcję, nie? Ale tylko ta satysfakcja okay. jest dla nas bardzo ważna, a o to chodzi, nie? Bo to nam sprawia przyjemność, no to mm. jest to głupie. To jest, ej, kolekcjonowanie znaczków, czy to ma sens? Żadnego, nie? No chyba, że ktoś robi znaczy, to zarobkowych i tam, nie wiem, no, i, to tylko I coś tym takiego, tym. ale to wtedy to już jakby trochę mniej pasja, trochę bardziej... Inwestycja. Nice. Nie? no. no. A, a tutaj mówimy o czymś tak, o kimś, kto po prostu zbiera znaczki i tam ogląda sobie i się jeszcze tym jara, nie? Jak głupi. No właśnie to jest to, nie? No i to są te nasze znaczki, nie? O to chodzi. Więc te półki wstydu, wracając tutaj trochę znowu do naszego głównego tematu, to nie są półki wstydu. Ja będę się upierał, to nie są półki wstydu. To są półki po prostu tych przyjemności, na które nie mamy tyle czasu, ile byśmy chcieli, albo, albo nie mamy do nich tyle cierpliwości, co byśmy. Wiecie, to jest tak jak, tak jak co, jakikolwiek kolekcjoner, niech już będzie że jeżeli się trzymamy tego, tego wędkarza, nie? On tam ma, nie wiem, załóżmy, na, nagle zaczął sobie kolekcjonować te nieszczęsne wędki, czy tam haczyki, czy jakieś spławiki, czy jakieś, nie ma ich milion 500. Jak ty dużo I wiesz o wędkarstwie? Mamy szpiega na pokładzie. <śmiech> Mamy ale ryb tego jest że, oni, że oni, mają, zrobić te spławiki, nie, te, te te przynęty, to wszystko mają tego <śmiech> kurwa cztery tysiące i oni całe te skrzynki, wszystkie te, oni muszą je mieć na tych rybach, nie, nie mogą sobie pięć. Nie? nie, oni biorą kurwa te skrzynki i jadą na te ryby, wyciągają, Bo oni mają, ale chłopaki, ale innego, ja wam powiem do czego innego. Tam, Wiecie, mam... i to jest właśnie fajne, nie? To jest głupie, ale fajne. A ja mam genialny pomysł, jest, bo jest ja mam wrażenie, powiem. Nie, że ja ci powiem, to coś tak więcej jeszcze, no. na piwo jeżdżą po prostu. To łowienie ryb to taka wymówka. Nie, nie, nie. Słuchaj, nie a tak ty, geniale, a jakby, a jakby ja zrobił taki życzę. symulator wędkarza na wiara i ich przeciągnął na ciemną stronę gamerstwa? Jeszcze nie ma chyba. Szanowni, na czwórce. Ehm, ale ja, ja wam powiem więcej. Ja mam wędkarzy w pracy i oni płacą nawet spore pieniądze, żeby jechać na staw, żeby wyłowić tą rybę, żeby zrobić sobie z nią zdjęcie i wyjebać na Facebooku jeszcze ją wypuszczają, bo oni nie mogą brać tak. tych ryb. No a ty co robisz? Kupujesz kawałek plastiku, wkładasz go w magnetowit, odpalasz, spędzasz chore ilości godzin na tym, stwierdzasz, dobra, już zrobiłem uspo... wszystko i odkładasz to z powrotem na półkę. No tak, ale to to ale ja jest przecież to samo. Twoja platyna to, to jest ta jego ryba, nie. z którą on sobie robi zdjęcie nie. na Facebooka. No. Tak, deszcz pada, albo coś, zimno, zmarz, wraca, dwa dni później chory. Nie, no gdzie? No dobrze, nie, a Ciebie nie, nigdy nie. kręgosłup nie bolał, posiedziałeś przez cały weekend skarpiony przed grą? No nie oszukuj, stary. Grałeś, grałeś kiedyś w coś tak długo, że aż się pochorowałeś. Założę się, każdy z nas ma taką grę, musiał mieć. Nie, ja, I ja grałem, chorowałem, to tak, ale... No. Nie, ch ch chyba nie, chyba nie, nie, bez przesady, Ew ewentualnie byłem bardzo niewyspany, no i to może miałem osłabioną no organik. No tak, no ale tylko możesz to, się ale... czuć chory ze zmęczenia, Ma możesz. No byłem zmęczony, no. To, to na pewno. No to tutaj, e wiesz, no tak. ta sama zasada, on jest ziemnięty, a ty jesteś przemęczony, no. Tak się jak daleko nie rozumiem. Aczkolwiek a on mówimy, ciebie, ale, ale tak, tak naprawdę... Poziom pasji i miłość do czegoś jest ta, ta sama, no, tylko no. obiekt jest inny. Ale intensywność emocji no. i to, co się no. robi, jest dokładnie to samo. Ja rozumiem ich pasję, nie rozumiem y, punktu, wokół którego ta pasja się obraca. Rozumiem samo uczucie, no. które no. mają, ale nie rozumiem... Dlaczego akurat ryby, na przykład? No, a, a ja zrobię wszystko. Ze, no, no, no. Tak będzie ze wszystkim. No. Ludzie czasami czytają, nie wiem, książki tam na przykład o, nie wiem, o makijażach, nie? Wiecie, no po prostu ludzie mają różne pasje. Nie, nie, nie w ten sęk. Sęk w tym, że, że, że po prostu trzeba gry traktować jak pasję i nie można o tym zapominać, że to jest sposób na spędzenie wolnego czasu w jakiś tam przyjemny, w przyjemny sposób. Sposób spędzenia czasu w przyjemny sposób. No po prostu tak jesteś mistrzem, jeżeli chodzi o słowa. Ale chodzi mi o to, że wiecie, zawsze jak coś jest do przesady, jak coś tą wajchę przekręcimy za bardzo, to to zaczyna działać naszą niekorzyść i zaczyna nam szkodzić. Jeżeli my byśmy popadli w taki absurd, że na przykład byśmy uznawali, chociaż myślę, że dorośli ludzie nie mają już takiego problemu, przynajmniej większość. Ale jest taki czas, jak pamiętam, taki czas na studiach yy, lata temu, gdzie po prostu czasami czułem, że za dużo czasu spędzam przy kąpieli. Czułem to po prostu i, i miałem tego dość. Teraz też spędzam za dużo czasu, ale ze względu na to, że przy nim pracuję, nie? No to jakby, no trudno, ale... Musisz. ale, no. Tak, muszę, ale chodzi o to, że jeżeli byśmy teraz wpadli w jakąś taką furię i zaczęli grać w tę jak bez opamiętania, zaniedbywali swoje obowiązki, swoje rzeczy takie, które musimy na co dzień robić, to to by był dla nas problem. Nawet jakbyśmy jakąś taką, taką masochistyczną przyjemność z tego czerpali, bo już nam tam kręgosłup bolał, nie mielibyśmy tam jakichś takich normalnych relacji towarzyskich, wiecie, to wszystkie takie problemy, które się z tym wiążą, nie? To, to, to czy nadal by to była przyjemność? A ta kubka wstyd nadal by była, na pewno, nie? De Wojtek, ja ci zdradzę więc... sekret. Bo jak zacząłem nagrywać podcast, to ja teraz mówię, że muszę grać, wiesz, bo recenzje na podcast robię i wiesz, i, i nie mogę tam na przykład pozmywać albo, wiesz, ugotować i to jest bardzo dobry sposób. Świetnie się sprawdza. Dwie, go, dwie godziny odpierdolę. Wiesz, dwie godziny w tygodniu odpierdolę, a potem mam wymówkę. No. Albo za ciebie pozmywa, bo się wkurzy. Ja po postuluję, żeby, żeby traktować, ten, żeby umiarkowania raczej szafować tym określeniem półka wstydu, bo to jest coś, co, co, co nam się podoba i, i po prostu mamy te gry. No. Mamy ich więcej niż jesteśmy w stanie ograć, dlatego że tak bardzo nam się podobają. No a życie składa się nie tylko z grania, tylko z różnych rzeczy. I tyle. I, i fajnie, i fajnie właśnie, że tak jest. Bardzo fajnie, że tak jest. Że Ej, ja, mamy coś, ja... do czego zawsze możemy z przyjemnością wrócić. Tak, nie wiem, wyjechałeś Krystian, na wakacje, gdzieś tam do, do kraju złotych klamek. Wróciłeś i co? Pierwsze co? Wsiągnąć jakiegoś grabu bo O Boże, powieść, ale miałem ciśnienie o, No, no ja, ja nawet, pasja, I powiem wam, że po takiej dłuższej przerwie Tygodniowej przerwie Bo praktycznie, no w, Czasami sobie w hotelu na, na 3D się grałem Ale ogólnie, ogólnie w takiej konkret gry To miałem tygodniową przerwę Miałem nawet ochotę Odpalić tych lorców zasranych Miałem ochotę odpalić takie gry Które mają dla mnie, w moim przekonaniu Większy próg wejścia na, naprawdę, już, już miałem ochotę brać się za jakiegoś RPGa, bo po prostu tak mi się chciało grać i o, mam w sumie cały długi weekend, bym sobie w coś pograł, nie? To to właśnie był taki jedyny moment, bo Ej, ja na dzień się nie to, chcę. Kurde, to może paradoksalnie sposobem na półkę wstydu jest dłuższa przerwa od grania. Ale ja tak się czuję właśnie. To jebane, ale możliwe. Nie mogę się doczekać, aż w końcu przyjdzie ten moment, że ja się dorwę do moich gier i ja się w nie wgryzę. I jak się w nie wgryzę, to znowu wpadnę w odchłań i w czarną dziurę i będę głównie grać w gry. I faktycznie chyba kogoś poproszę, żeby co drugi dzień przychodził i sprawdzał, czy żyje i czy mam coś w lodówce. I będę siedzieć i grać. Poważnie, mam nie ochotę no, wziąć już, już... tak miesiąc wolnego i się nagrać tych moich gier, po prostu po uszy, a potem wrócić do testowania i znowu mocnie grać przez ilość Ale Ja ci tylko zaproponuję dobrą poprawkę w tym planie. Ty nie proś kogoś, żeby ci przyniósł, żeby ci przyszedł i sprawdził, nie, czy żyjesz i czy masz coś źle tylko żeby przyszedł z pizzą. I tak pograł ze mną w ten kopa, ten, jeszcze rozumiem. lepiej. I pograł z tobą, no dokładnie. To, wiesz, ale ale wiesz, do o co, co mi stanie. chodzi, żebym nie musiała się o nic martwić, że mogę no tylko pewnie. siedzieć i grać w co chcę, ile chcę i o nic się nie martwić. Jak nie będę spać wiesz, po dłużej niż 3-4 godziny na dobę, to nieważne, bo i tak nie muszę aktywnie mózgu używać do niczego oprócz grania i będę bardzo szczęśliwa wtedy. No tylko, że ja mam jeszcze tą pasję, że ja lubię spać, nie? A, Ale no to powiem się powiem, gryzie, że, stary. Że, że wiecie co? Że ja sobie coś takiego zrobię. Znaczy ja praktycznie robię takie co, coś, co pół roku tak sobie teraz zrobię, sprawę, bo za każdym razem przed sesją to odstawiam od, od, gry. Nie, i, I po prostu nie gra może się tam sesja nie skończy. Czyli odwyk trzeba, I rzeczywiście, robić. Rzeczywiście jest taka prawidłowa że Ja wtedy zazwyczaj instaluję sobie jest, jakieś absolutnie. gry, które wcześniej bym nie wpadł na to, żeby sobie zainstalować. Ty coś z tym jest? No. Chyba odkryliśmy. Oczywiście, że jest w odkryciu. Od, od, do... Odkrywamy nowe horyzonty. No tak, em, bo wtedy naprawdę masz ochotę dowiedzieć... na coś nowego, a nie na grę, w którą grałeś już ileś godzin. Wtedy faktycznie chcesz no. nowej nie, że... przygody, no. I e... proces robisz cały czas codziennie, to samo, codziennie to samo codziennie to no. samo e, ja, ja mam pytanie e, Rafale, ty masz w ogóle jakieś gry odłożone, w które po prostu chcesz grać i nie masz czasu, bo z tego co się orientuję to ty nie masz zbyt dużo gier takich na kupce w sensie, że ty nie masz żadnej swojej kupki. Ty, ty nie robisz mam. kubki Rafale. nie mam kubki PS3 no? zostało tam, tak jak mówiłem ostatnio o to, że mam Skyrim, a którego brat kupiła, nie ja E, mam też tam Drivera San Francisco którego nigdy nie zdążyłem zagrać jak mi się konsola zjebała i, i tyle a z PS4 no to mam tam kilka niedokończonych tytułów, ale one mogą tak w zasadzie nie zasługiwać na to, żeby je kończyć ale to co, rocznie zainteresuje Cię dwa, może trzy tytuły i dla Ciebie jest spoko że wychodzi sobie reszta gier nie, ale to nawet ja kupię i zagram kupię jak będę chciał zagrać jak będę gotowy wiesz no jest taką grą Fallout ale Fallout yy, był prezentem nie więc no on tak cały czas powiedzmy yy... więc mu, musisz w niego grać po prostu tak Ty wiesz co no nie bo porwał prezentę. mnie tak jak powinien kiedyś pewnie sobie go skończę bo, bo tam są rzeczy ja wiesz chcę zaliczyć tego Fallouta mimo wszystko a gier, które chcę zagrać, jest dużo, tylko ja ich nie mam na półce, bo nie czuję żadnej potrzeby, wiesz, biegnięcia do sklepu na premierę i wciekania się, że potem, wiesz, nie mogę zagrać. Ja miałem wystarczającą traumę przy premierze Metal Gear V, kiedy miałem, wiesz, pierwszego dnia po premierze przywiezioną konsolę do domu. Zrobiłem unboxing nawet, rzuciłem na grupę, a przez 4 dni nie mogłem tego odpalić i zagrać praktycznie, bo jakaś tam sytuacja wtedy mnie blokowała. I to był dramat. Więc... Wiesz, czegoś takiego, że jest gra, w którą ja chcę zagrać, mam na półce, a nie mam na to czasu, to, to nie zniosę po prostu, więc wiesz, ja wolę czekać sobie, aż ta gra, wmawiać sobie, że to jest ta zasadzie, że, a ta grata nie i tak dalej, wiesz, na duma się wkurwiam od roku, że, że nie zagrałem, no ale przynajmniej będę go miał za pięć dychanie, nie za dwie i pół no to, to mi się pocieszę, A jak wezmę, no to opierdolę całego, no. Oczywiście nie wszystkie gry, wiesz, yy, zagram do końca, nie wszystkie splatynuję, nie wszystkie yy, nawet skończę, które tam powiedz powiedzmy rozgrzebię, ale póki co to tak sobie gram w to, co jestem zadowolony, nie? No właśnie, Z wiesz, mi, mi się ja... też na, na promocji, no. gdzieś trafiło, albo ktoś coś odsprzedawał i się trafiło, nie wiem, za trzy dyszki czy cztery jakaś gra i to, to jest gra, w którą ja faktycznie chcę kiedyś zagrać, nie? No i, no i mam ją właśnie, bo się trafiła na promocji gdzieś po cebuli i stoi na półce i czeka na nie, no to, yy, na jak... to aż ją zaszczycę mam. swoimi sejwami, no. Ostatni był Dragon no, Edge z kupki, to leżał y, okrągłe dwa tygodnie na kupce w no. ja, ja w ogóle ja kiedyś sobie zrobiłem coś takiego, że ogrywam, robiłem sobie tak, ogrywam sobie fiwkę i jeszcze dwie gry w tym jedna duża gra i jeden indek i sobie tak przez pe pewien moment y, okres czasu robiłem, albo sobie dokładałem jeszcze jakąś grę, coś, zawsze zawsze byłem, zawsze ogarniałem jakieś 3-4 gry, tak ogólnie ogarniałem, ogarniałem że nic więcej mi nie interesuje tylko te 3-4 gry, ale zauważyłem, że jeżeli poświęcę się tylko i wyłącznie jednej grze, to szybciej ją skończę, szybciej ją wymasteruję i szybciej po prostu zrobię tą platynę i szybciej i, i, i po prostu będę mógł wziąć się za następną niż jak rozgryzam te cztery gry pod rząd, bo wtedy potrzebuję gry, w której po prostu tak jak Fiwkę mogę, czy właśnie teraz będzie w Paladinsa, mogę się rozluźnić. Jeżeli mam tylko i wyłącznie jedną grę i nie będzie to jakiś głupi mass effect, to będę go cisnął do końca i, i będzie mi się go nawet dobrze grało, ale jeżeli wejdzie mi jakiś właśnie coś luźnego przy okazji i będę ogarnia parę już gier nie ma opcji, jest już ciężej no wiesz, i powiększa mi się kubka no. A macie czasem coś takiego, że na przykład jak macie tych gier parę zainstalowanych i chcecie sobie w coś zagrać ale ze względu na to, że macie parę opcji to tak do końca nie wiecie w co i na przykład ja wtedy zazwyczaj ląduję w internecie i zaczynam coś czytać A ja włączam YouTube'a <grym> Albo coś takiego. Nie, nie Albo mam, coś tam sobie co, poczytam. Jest, tak, jest. zdarza mi się to, że już mam tyle gier do wyboru, że sama już nie wiem, w co konkretnie chcę zagrać, w jaki typ gry chcę zagrać, jaki rodzaj no. imersji chcę, nie wiem, cokolwiek, tak? I zamiast zabijać my, ja czas ten, po prostu my, my, grając w cokolwiek no. po pięć minut i wachlując z tymi płytami, czy przełączając się z aplikacji na aplikację, po prostu stwierdzam, dobra... Dzisiaj nie jest mój dzień nagranie. Też jest tak, że siadam i faktycznie chcę w coś zagrać. Nie wiem w co, więc się poddaję i oglądam YouTube'a, no. Bywa. No, ja bywa tak. dzi dzisiaj, e, dzi dzisiaj miałem śmieszną sytuację. Słuchajcie, chcia chciałem pograć. Naprawdę chciałem pograć, bo wiedziałem, że będziemy nagrywać ten podcast, więc godzinkę miałem. Odpadam sobie gosta. Odpadam tego gosta i patrzę oczywiście tr trzech różnych graczy patrzę, że robią jakieś pojebane misje, które ja już w ogóle zrobiłem, więc ustawiam swoją misję, ale nikt się do mojej misji nie dołączył się wkurwiłem, że znowu będę sam na misję chodził, wyłączyłem to, dobra odpalę sobie Paladinsa odpalę sobie tego, tego Paladinsa, patrzę 3,5 giga aktualizacji mi się wybało. I po prostu powiedziałem, nie, to nie jest dzisiaj mój dzień, zacząłem sobie siedzieć i ja bitcoinsy sobie teraz ogarniam. Mamy, mamy jakąś taką opcję. I po prostu tak, dzisiaj akurat stwierdziłem, że to nie jest dzień na granie. Więc mam nadzieję, że Injustice 2 mi się ściągnie szybko i, i, i chyba zginę wtedy. Ale właśnie ja miałem dzisiaj taki śmieszny dzień, w którym kompletnie nie szło mi granie. Tak, i chcesz pograć no. i, i w nic nie możesz się tak wkręcić, żeby mieć przyjemność z tego grania, mimo, że to jest dobra gra. I wiesz o tym, tak. że to jest dobra gra. I że będziesz mieć Friday, jak faktycznie do tego przysiądziesz. Ale dzisiaj masz, masz paluchy powykręcane, nic ci nie idzie, no nic nie umiesz zrobić i Było nic nie wkręca i, i nie sprawia przyjemności, więc wyłączasz gry, odkładasz pada, i idziesz robić co innego. E, dokładnie tak. Dobra, więc co? Myślę, że pomału będziemy... Czyli kaczyć. wniosek jest taki, że należy robić odwyki od gier i wtedy znowu nam się chce grać i nadrabiamy te kubki tak. wstydu. Tak. U mnie to zadziałało. U mnie to naprawdę zadziałało. Miałem mega ciśnienie po prostu i nawet wziąć coś dużego gatunku nawet no może bym nawet się pokusił tego Wiedźmina, ale z, ja mam w głowie to, że to ma w chuj godzin. A ciśnić. Dawaj, dawaj, ciekawa jestem. Tylko wiecie, jak Androbiedę. jest klucz, żeby od razu. Nie, jak tak człowiek jest wygłodzony, nie? To tak no. potem bym tak wszystko zainstalował, nie? A trochę potrzeba właśnie tak jedną zainstalować i tak pamiętać o tym, że jak się zainstaluje inne, to ta jedna może na tym ucierpieć tak po jakimś dłuższym poście? To na pewno. Zainstalować to na pewno sobie. Może to Wiedźmi pewno. to jest ekstremalny przykład, bo Wiedźmi to jest na akcji, Nie, bo znowu jest będą jedziele. jeszcze ze dwa lata Ale... odcinków o Wiedźminie, weź. Będą, będą. Posłuchajcie, bo, bo Duru, zrobiłem kwestę. jest Ale to jest właśnie piękno no. gier, że, że tak nam robią. No. To jest fajne. My poznajemy Dobrze, dobra, mnóstwo dobra. nowych okay. światów i nowych możliwości i rzeczy, widzimy mnóstwo, których inni ludzie nawet sobie nie wyobrazili. A my to wszystko zwiedziliśmy. To prawda. Chore godziny, żeśmy w to włożyli. To, to jest prawda. fajne. To jest super. No, a ja sobie Drop już zainstalowałem, także... O, no, no to fajnie, to ten... Wiem, co będę robił. To dołącz do mojego czapteru. Gram chaosem oczywiście. A to tam są jakieś takie, to tam są jakieś czaptery, coś tak. Takie, tak? Można tam się jakoś kontaktować. No, do, to, to sobie. mam chapter wszystko, to potem ci do, możemy pograć. Dobra, ja w to nie wchodzę, ja stwierdziłem kiedyś, że nie będę nigdy w życiu grał na telefonach, bo mam do tego konsolę, więc nie ściągnę tego. Powiem ci, że tutaj e, przy przynajmniej jest fabuła, no. E, no. <laughs> nie, no, spoko, spoko, spoko. Eee na no, no, ty gra w 3D się masz japońskich RPGów od groma tam jest też fabuła, wylewa się wszystkim e, dobra słuchajcie, będziemy kończyć będziemy kończyć nasz 86 odcinek podcastu e, wiecie co myślimy o naszej kupce wstydu, już możemy to sobie spokojnie zamknąć tak. więc e, widzicie jakie mamy do tego podejście Jak i też zauważyliście, że każdy ma do, do tego troszeczkę inne podejście Rafa jest w ogóle odosobnionym. No. Ale tak, dajcie a nam znać, prostu... jak wy sobie z tym radzicie, bo no... Ciekawi mnie to bardzo, jak, jak jak tam u was z tym graniem faktycznie, bo jest nawet wydarzenie na fejsie, że w tym roku ukończę, yy, yy, ukończę gry, nieważne ile, tak, to coś takiego. Tak. W tym roku ukończę gry, nieważne Jestem... ile. No kur, kurczę, no aż taki poziom motywacji nam jest potrzebny. Więc tak, pewnie, zapraszamy do no dyskusji. Ja... Sorry, znowu się wcięłam. Je... Ja myślę, że każdy ma taką kubkę wstydu, więc... Oprócz e, Rafała, bo on jest wyjątkowy. Każdy ma z tym problem. No ale R R Rafała w sumie rozumiem i dobrze robi. Ja, ja pójdę w jego ślady kiedyś, ale może jak, jak będę w jego... Skończ rezydenta. Zobaczymy. Zacznij. No wyzywać. właśnie. E, dobra więc tak czy siak kubka wstydu, możemy to za, zakończyć Paladins e, było dobrze, może 86 odcinek dobiega końca, więc było nam bardzo miło standardowo wchodźcie na bezimienny.pl tam, tam, tam po prostu wrzucamy odcinki e, wchodźcie na projekt Wojtka czyli saveproject.pl e, wchodźcie na radio, które wrzucamy czyli Black Widow Radio .eu, czy tam PRVP, to szukajcie sobie w Google W, w Google'ach I, i tak, bardzo bardzo fajne radio, i to wszystko! Już nigdzie więcej nie wrzucamy, e, więc tam nas. i oczywiście standard do Facebook, e, Facebook, Facebook, bo Facebook od tego jest, żeby się dzielić wszystkim. Więc słuchajcie, kończymy 86. Podcast bezimienny. Ze mną w studiu była Kali Murawska. Dzięki. Był z nami Wojtyk Ocyan. To prawda byłem Był Rafał Radomieski. Też byłem, pozdrawiam I byłem ja, czyli Christian Kender I do usłyszenia Za dwa tygodnie Cześć